Klasyka, Klasyka i nowość, hity hit, i gnioty. Wszystko, wszystko co, co mybocznie, strażnie i tajemnicze znajdziesz zaszczym, na necropolitanblogspot.com. Witam w nawiedzonym podcaście. Sobota 27 sierpnia 2022 roku. Słuchacie właśnie 409 nawiedzanego podcastu na blogu Necropolitan. A po tej stronie mikrofonu witają się z Wami szczęśliwy koń, Laki. Witam Cię, Pawle. Prrrr. Cześć. <grym> tak konie nie robią. <grym> Zależy jakie, nie i w jakiej sytuacji. <grym> nie, to do konia się tak robi. <grym> Jestem sobie w stanie wyobrazić sytuację, w której koń też tak zrobi. Na przykład w tym filmie było kilka takich scen, o tym dzisiaj porozmawiamy. I z Pawłem Mateją jestem tutaj również ja. Uprzejma, sympatyczna małpka Gordy. Szymon się ściński Witamy was. Śmiejemy się, chociaż to jest zabawne, bo śmiejemy się już tak nerwowo, nie? Tak słychać, jak gdyby śmiech jednak z takim pewnym... Lękiem w tle, bo porozmawiamy właśnie o horrorze, który też momentami jest zabawny, co rozwiniamy pewnie później, ale absolutnie komedią nie jest czarną komedią czy czymś takim, a mowa o nope, czyli w polskiej wersji językowej nie. Film z 2022 roku, aktualnie jeszcze w kinach. Obojego też w kinie właśnie widzieliśmy. Zacznijmy szybciutko od naszych oczekiwań i od podejścia do reżysera i scenarzysty, do Jordana Pile, Pilego. Nawiedzony podcast omawiał do tej pory także poprzednie filmy tego twórcy i chyba wszyscy wiedzą, że Pile ma miejsce w moim serduszku. Ja bardzo lubię i Get Out, i Us, czyli to my. I teraz na Nope też bardzo, bardzo, bardzo czekałem. A ty? A ja też. I doceniasz ty... też dotychczasową twórczość reżysera, scenarzysty? Tak, przy czym właśnie to jest w sumie zabawne, że jak mówimy o jego do, dotychczasowym dorobku, to mówimy właśnie o tych trzech filmach, a tak naprawdę to on masę innych rzeczy zrobił, których Aha. ja nie znam. Albo znam je jakoś tam bardzo bardzo słabo. No, ale no to jest, to jest często właśnie ten jakiś jego dorobek taki humorystyczny powiedzmy. Chyba. <laughs> bo, bo go nie znam, to, to, to mogę się mylić tutaj. Ale no ta część związana z horrorem, która tak od paru dopiero lat tak naprawdę yy, istnieje, no to jest, jest bardzo mocna rzecz. I mm -hmm. ja na ten film bardzo mocno czekałem no jakby z dwóch powodów. Po pierwsze dlatego, że to właśnie nowy film Pilego, a po drugie dlatego, no ze względu na tematykę, która, która nie dość, że jest taką, którą lubię, to jeszcze jest po prostu dosyć rzadko wykorzystywana obecnie w filmach. Mówisz o kosmosie. Tak, tak. Przy czym mam wrażenie, że mamy jakiś taki początek być może jakiegoś takiego małego renesansu tego tematu. Mhm. Mm Dlaczego renesans to może jeszcze za dużo powiedziane, ale cokolwiek mm -hmm. się go szyło, tak? W sensie... Okej, okay, znaczy, inaczej, inaczej, tak naprawdę nigdy nie było z czego, z czego robić renesansu. Tego <laughs> zawsze było mało, ale, ale były takie okresy, gdzie jakaś tam jednak opinia, powiedzmy, fanów tego oczekiwała bardziej, czy też pewnie zawsze oczekiwała. No ale było tego troszkę więcej, później troszkę mniej, a teraz myślę, że znowu będzie troszkę więcej. Mm -hmm. Jakieś takie czasy. No, czasy sprzyjają teoriom spiskowym, tego typu rzeczom, więc w sumie to aż dziwne, nie? że kosmitów mm -hmm. jest tak mało w kinie. E, zwłaszcza tym horrorowym, bo science fiction nie wiem, nie mam pojęcia. I w, i w książkach. Mm -hmm. prawda, I jedna niedługo wyjdzie, <laughs> ale ten. Ale, ale o tym mało to potem. <laughs> I mówiliśmy już wiele razy. Dobra. Zgadza się. No oczywiście wspomina się te trzy tytuły, dlatego że to są takie trzy rzeczywiście bardzo autorskie projekty, no i to są trzy filmy pełnometrażowe po prostu, gdzie Pile był i reżyserem i scenarzystą, ale tak naprawdę te inne rzeczy, z którymi ja się zapoznałem, tych komediowych wcześniejszych, zanim się związał z Grozą, tego nie oglądałem, bo to też nawet nie wiem, czy te rzeczy mają dystrybucję gdzieś w Polsce, w Europie ale oglądam na przykład jego serial Weird City, no oczywiście Candymana z jego scenariuszem i te wszystkie rzeczy mi się podobały, ale też to były rzeczy, które nastawiały mnie na bardzo konkretną produkcję w kontekście tego nie. A tu się trochę zdziwiłem, w ogóle mój hype był duży też z tego względu, że Jordan Peele otrzymał propozycję, aby stworzyć ekranizację Akiry. I dostał ją, co było dość właśnie newsem, ale dość szybko ją odrzucił, uzasadniając swoją decyzję tym, że chce tworzyć produkcje oryginalne, że ma jeszcze właśnie kilka pomysłów. I właśnie chce się na tym skupić. Co ciekawe, w tym filmie w Noob nope zawarł jedną sekwencję z Akiry. Wykorzystał ją tutaj na ekranie i wygląda cudownie. Dodatkowo jest to film o niezłym budżecie, bo nie pamiętam teraz dokładnie, ale chyba 68-69 milionów. No to jak na horror, no to to jest ładna sumka. Po jest to pierwszy, podobno pierwszy horror nakręcony kamerami IMAXa. No i rzeczywiście przejdziemy do warstwy audiowizualnej. On wygląda dobrze, a do tego zwiastuny były przerażające. Nastawiały nas, o czym już pisałem na fanpage'u, na trochę inny film. Trochę nas zrobiły w konia, bo na przykład pokazywały równolegle sceny, które w rzeczywistości w filmie nie są równolegle rozgrywane. Dodatkowo pokazały fragmenty kilku scen, które... W w trailerze zwiastują jeden przebieg akcji, a tak naprawdę, gdy są rozwijane w filmie, no to wychodzi na to, że to jest zupełnie inna sekwencja, dzieje się coś zupełnie innego niż się spodziewamy jako widzowie, ale to wszystko jest wielką zaletą, bo film nie jest absolutnie gorszy od tych trailerów, jest wręcz lepszy, ciekawszy, głębszy, a zwiastuny były po prostu dobre i gdzieś tam angażujące i my oglądaliśmy różne analizy, prawda? Czy ty, ty na pewno widziałeś tę jedną, którą ci podesłałem? Może coś tam jeszcze Wygrzebałeś, ja trochę tego przejrzałem i rzeczywiście żadna z tych analiz zwiastunów, chociaż one szły w różnych kierunkach, nie pokryła się z tym, co dostaliśmy w filmie. I to jest piękne, że sam zwiastun był w stanie tak pobudzić wyobraźnię odbiorców, by snuli różne teorie, a ostatecznie dostali coś innego. No i ja, mimo tego, że spodziewałem się w związku z tym właśnie czegoś innego, jestem absolutnie zachwycony tym filmem. I też? Ja, ja, ja mhm. w ogóle jestem przekonany, że Pile właśnie tutaj to zrobił zupełnie celowo, bo można było masę innych scen wykorzystać w trailerze, żeby był powiedzmy równie zachęcający, mhm. a nie robić tak ludzi wała. No a on mam wrażenie bardzo chciał to zrobić. Być może troszkę, żeby widz był bardziej zaskoczony, ale też mam wrażenie, że chciał sobie tak troszkę właśnie pograć z takimi sam, samą wiesz taką, tak, taką, taką interpretacją trailerów, bo to, to jest coś, co rzeczywiście jest interesującym zjawiskiem. To wiesz, na przykład w kontekście tego pierścieni władzy, które mają wyjść niedługo mm -hmm. z Prima, zawsze bardzo mnie trochę bawi, a trochę tak zdumiewa, że ludzie mają w ogóle tak taką wiesz, cierpliwość, wiedzę i tak dalej, żeby analizować jakieś takie te takie sekundowe ujęcia czegoś, nie? Że tutaj, o, ktoś ma jakiś pierścień, przybliżmy, to coś na nim wygląda jak orzeł, to z pewnością będzie ktoś z jakiegoś tego królestwa, nie? I takie rekonstrukcja całego serialu na podstawie trailera. No tutaj, Pe Pe Pele czy Pil zrobił tak, żebyśmy nie byli w stanie absolutnie nic zrekonstruować. Ale tutaj też właśnie to dokładnie tak wyglądało, że brało się stop klatkę, zwiększało się czy zmniejszało się kontrast, robiło się zoom, tak? I ludzie analizowali piksel po pikselu, różne rzeczy momentami. Strasznie mi się to podoba, ale też umówmy się, bardzo często tworzenie zwiastunów zleca się jakiejś zewnętrznej firmie, która po prostu stara się zrobić jakiś w miarę atrakcyjny zlepek scen, nie? A Tutaj ja nie wiem na ile pile osobiście to wszystko nadzorował, ale tak czy siak efekt końcowy jest godny pochwały. I kolejna rzecz, która właśnie jest trochę zaskakująca, to to, że ten film... Ja trochę przekłamałem może rzeczywiście na fanpage'u, co też mnie od razu Marcin wytknął, <grym> pozdrawiam, bo napisałem, że ten film jest stricte rozrywkowy. On nie jest do końca taki, ale można go tak obejrzeć. Dlatego chciałem, żeby ludzie, którzy na przykład bali się, że to będzie kolejny film mocno zaangażowany, że to będzie kolejny film mówiący sporo o rasizmie, żeby ci ludzie też poszli na ten film, bo rzeczywiście nie, Nope nie jest filmem zaangażowanym w, na takich zasadach jak Us, albo Get Out, albo Candyman. Albo, tak, Candyman był takim filmem, który miał te proporcje zupełnie odwrócone. No, bo on był przede wszystkim zaangażowany, a przy okazji był horrorem. Mhm. A tutaj jest właśnie na opak. A jednocześnie, jeżeli chodzi o jakiekolwiek zaangażowanie, przekaz, to też poszliśmy w zupełnie inne rejony. Jak powiedziałem rejony, od razu mi się skojarzyły podłe rejony. Opowiadanie Pawła Matei. Pozdro Pawle. Ale wracając do tematu, tutaj ten przekaz dotyczy, co lekko rozwiniemy potem, samego Hollywood, samej branży rozrywkowej, show biznesu i dotyczy zachowania ludzi w obliczu zagrożenia i w obliczu tragedii, czy też już po tragedii. A więc mamy tutaj jakieś taki, takie głębsze myśli, ale absolutnie niezwiązane z kwestiami rasowymi. Więc jeżeli ktoś zarzuca Pilemu zbytnią lewicowość na przykład w kontekście właśnie polityki rasowej i tak dalej, no to znaczy okej, okay, no mimo wszystko tutaj ten przekaz też jest jakoś tam lewicowy, bo dotyczy szanowania pracy osób, które tworzą filmy na przykład. I to nie tylko rażysera, scenarzysty, ale też malutkich, którzy odpowiadają za różne detale na planie. Ale tak czy siak, to jest właśnie inne kino pod tym względem i to gra absolutnie. Zgadzasz się? Mhm. Dobra, to ten wstęp nam się trochę rozrasta, więc przejdziemy na moment może do fabuły dla osób, które jakoś tych zwiastunów nie widziały albo w ogóle może o tym filmie po raz pierwszy się dowiadują i od razu zaznaczymy, że my początkowo będziemy unikać mocnych spoilerów, Zdradzimy, to znaczy już zdradziliśmy, także to jest film o UFO i cała kampania promocyjna na to nakręca, więc tego się będziemy na razie trzymać, ale na pewno strefę spoilerową zrobimy, bo jest tutaj kilka wątków, nad którymi sobie możemy podyskutować. Jestem bardzo świeżo po seansie, jeszcze nie wchodziłem jakoś mocno w jakieś analizy, coś takiego, więc nie zamierzam tutaj jakoś całościowo tego objąć, bo w tym celu powinienem obejrzeć ten film pewnie drugi raz co najmniej, ale troszkę właśnie spojrzałem, się zajmiemy w osobnej sekwencji. Na razie Wiecie, jak niczego nie wiecie, to tylko leciutko was prowadzimy fabułę. Otóż głównymi bohaterami są przedstawiciele rodziny Haywood. Rodzina Haywood od pokoleń prowadzi rancho i trenuje konie. Od początku biznesu filmowego zajmuje się właśnie zaopatrywaniem Hollywood i show biznesów oswojone i odpowiednio przygotowane do pracy na planie filmowym zwierzęta i niestety ten ich biznes, który całkiem nieśniesznie się kręcił przez długie długie lata, troszkę odchodzi w zapomnienie. Tak niestety dla Heywoodów czasy się zmieniają, prawdziwe zwierzęta są coraz częściej zastępowane CGI i w związku z tym rancho powoli upada. A jakby tego było mało, że sam biznes ma się ku upadkowi, to jeszcze pewnego dnia dochodzi do bardzo niezwykłego wydarzenia i tragedii. To znaczy gdy ojciec z synem zajmują się jednym ze zwierząt na zewnątrz, na świeżym powietrzu, słychać nagle jakieś dziwne odgłosy i z nieba zaczynają spadać stalowe przedmioty. Klucze, monety, wisiorki, takie raczej drobne stalowe obiekty i jeden z nich śmiertelnie rani właśnie seniora rodu, Otisa Haywooda i w ten sposób no, bohater odchodzi z tego świata, a rodzinny biznes przechodzi w ręce dwójki jego dzieci, syna Odzeja i córki Emerald. Córka była trochę mniej związana z tym biznesem i ma dobry kontakt z bratem, ale niekoniecznie zależy jej na samym ranczu, za, ranczu zaś syn on się nie chce za bardzo pogodzić z tą zmieniającą się rzeczywistością, nie dopuszcza myśli o sprzedaży. Tego rodzinnego biznesu codziennie dogląda koni, karmi je, czesze, trenuje itd., a gdy musi, po prostu z braku finansów, no to sprzedaje po sztuce, po jednym zwierzęciu do pobliskiego parku rozrywki, ale zawsze jednak z takim zastrzeżeniem, że jeżeli się odkuje finansowo, no to będzie chciał odkupić swoje zwierzę. I tak się kręci właśnie jego życie, tak się toczy jego życie, aż jednego wieczora dochodzi do kolejnego dziwnego zjawiska, a mianowicie w okolicy rancza zanika elektryczność. Jeden z koni ucieka w popłochu, a po niebie przesuwa się niezidentyfikowany obiekt latający Jego rodzeństwo wówczas jest przekonane, że odkryło spodek kosmitów i... Wierzą, że sfilmowanie go może odmienić ich życie. Wiadomo, jest masa różnego rodzaju zdjęć czy filmików z UFO w sieci, ale nie ma żadnego takiego materiału dobrego jakościowo, tak w pełni jednoznacznego. Zawsze tam to są jakieś rozmazane stopklatki czy właśnie jakieś kiepskiej jakości ujęcia, więc bohaterowie tutaj chcą zdobyć taki dobro, dobry, jakościowo, profesjonalnie przygotowany materiał udowadniający to zjawisko, do którego dochodzi w ich okolicy i być może w ten sposób też właśnie dorobić się i uratować ten rodzinny biznes. Tyle chyba wystarczy, co nie? Mm -hmm. I co tutaj jakby od razu mogę dodać? to jakby dotyczy całego filmu można powiedzieć i, i tak jakby go, jakbym go miał w całości ocenić to mamy tutaj strasznie prosty tak naprawdę film znaczy może nie strasznie, ale taki dosyć prosty film, fabularnie ale po prostu, który każdy jakiś wątek, który podejmuje czy jakąś schemat gatunkowy robi to totalnie inaczej w sensie, wiesz, jak mamy właśnie filmy o UFO to też są takie zazwyczaj jakieś takie settingi właśnie, nie? albo że mamy ten zanik prądu i ta taka klasyczna scena, którą od razu pewnie każdy widzi w głowie, że ktoś jedzie przez mhm. las jakąś tą drogą, nagle nie ma prądu, yy, samochód staje. No tutaj też mamy podobne sceny, ale one wszystkie są inne niż człowiek do tej pory widział. I, mhm. i, I to od początku do końca ten film po prostu jest dla mnie czymś takim. Jakąś taką naprawdę bardzo świeżą reinterpretacją różnych motywów związanych z UFO, i różnymi innymi tematami, których no, nie będziemy tutaj za, za głęboko wchodzić w spoilery. My przy okazji omawiania Rancha Skinwalkera, czy też zmiennych, bo ten film ma dwa tytuły w polskiej dystrybucji, w polskim obiegu, my tam wspominaliśmy, nie, że ten film dobrze obrazował różnego rodzaju zjawiska związane z obecnością UFO, ale jednocześnie tam mówiłeś, że samo pokazanie się kosmitów było dla ciebie trochę takim punktem, gdzie, gdzie to siadło, tak? gdzie to nie zagrało, gdzie to było za wiele, a tutaj tak naprawdę my dość szybko dowiadujemy się, widzimy tak? jak wygląda no kosmita powiedzmy I, i o dziwo to absolutnie nie psuje, tak, tego doświadczenia, bo mówi się, tak, cały czas w kontekście horroru, tam za Lovecraftem też, że najbardziej, najmocniejszy rodzaj strachu to strach przed nieznanym, tak, czyli dopóki nie zobaczymy figury potwora, no to on przeraża dużo mocniej. Tutaj do pewnego stopnia też tak jest, bo ten film w tej pierwszej części, powiedzmy w pierwszej połowie nawet jest bardziej horrorowy, potem trochę idzie nawet w taki horror akcji wręcz i tamtej akcji jest dużo. Dlatego też mówimy, że ten film jest mocno nastawiony na rozrywkę, jak na Pilego, to naprawdę bardzo mocno. I potem w związku z tym, że stawiamy na akcję, no to może jest odrobinę mniej przerażające, ale napięcie cały czas czuć, tak? To nie jest taki lęk jak z jakiegoś, nie wiem, okult horroru, ale, ale jak to coś się zbliża do postaci, no to i tak, ja siedziałem jak na szpilkach. Mhm. No tak, na początku film ma bardzo taki klimat właśnie horroru. w na taki... jakąś. Tak. Mhm. tak, tak. Później przechodzi w akcję, a na końcu dostajemy jakiś zupełnie znowu troszkę jakby inny, bardziej znaczy ze względów wizualnych powiedzmy jakiś taki bardziej fantastyczny obraz. Znaczy mhm. taka, takiej niesamowitości po prostu. Absolutnie bardzo tak. Bardzo intensywnej i właśnie skoro o tym mówisz, o tej niesamowitości to ja właśnie nie kojarzę takiego ukazania UFO z żadnego innego horroru. Mm -hmm. Znaczy w ogóle wiesz, zabawne w kontekście tego filmu jest to, że gdyby jakby tak zdefiniować jego gatunek, bo uważam, że to, to, to się da, to, dać mu taką jedną łatkę, to to jest po prostu spoiler co, co do całości. <laughs> Okej. Okay. No pewnie tak, ale to możesz do tego wychodzić w strefie spoilerowej. Mm -hmm. Tak, tak, tak. tu i teraz po prostu, tak jak pisałem, zakładam, że. W... W literaturze science fiction istnieją podobne motywy tak, i wątki, bo ta jest po prostu książek science fiction, chociaż na Amazonie są jakieś tysiące. I na pewno ktoś już coś podobnego rozpisał kiedyś, ale w kinie i w horrorze właśnie czy literackim czy filmowym jeszcze czegoś takiego nie widziałem i to znowu jest dla mnie zaleta, mimo że część elementów jest znana, tak, bo część no, to są jakieś takie rzeczy związane z tego typu kinem. I... I w ogóle. Mm -hmm. A, dobra, mm -hmm. Nie, nie, spoko. Bo wspominałem o tych spoilerach, nie? ale nie. to nie jest do końca tak, że ten. Że taki, taki spoiler, co do tego, jakby z czym mamy tutaj do czynienia, zepsuje film. Bo ten film w ogóle świetnie działa na kilku różnych poziomach, nie? Z jednej strony to jest po prostu dobry film, w sensie jest taki. Atrakcyjny wizualnie, dobrze zbalansowany i tak dalej, ale mam, znaczy Aha. atrakcyjny wizualnie, ale to jeszcze tak, jakby osobno chciałem właśnie podkreślić, że mamy tutaj no dosłownie wizualne takie sceny. Znaczy nie, nie tylko te, te takie, które cały film budują, tylko te takie sceny niesamowitości, które one, one są, nie wiem, no takie, takie obrazkowo wręcz atrakcyjne. Takie coś, co chciałbyś sobie powiesić na ścianie, że, że po prostu przyjemnie się na to patrzysz zupełnie bez kontekstu fabularnego. I, I to nie jest tak, że jeśli, nie wiem, ktoś wam na przykład zaspoileruje, to już nie warto iść do kina. nie, no to, to, to pewnie jakiś tam jeden element zaskoczenia się straci, ale ten film jest bardzo niekonwencjonalny i... i... Bardzo ciekawy w tym, w tym, właśnie jak można różne rzeczy rozwiązać. Mm -hmm. Jedną z takich rzeczy, żeby podać jakiś przykład, są swoiste tunele powietrzne. Tak to nazwijmy, które widzimy od praktycznie pierwszych scen, tak? od praktycznie rozpoczęcia się seansu. Widzimy coś, ale jakiś tunel, kanał między czymś. Nie wiemy, co to jest, gdzie się to znajduje, czy coś, tak jakby jakiś taki tunel prowadził gdzieś w górę, w powietrze po prostu być może, ma jakieś ścianki dookoła i nie wiadomo, czy zasysa, czy coś wypluwa. Bardzo dziwnie to wygląda. To się oczywiście rozjaśnia. Dostajemy szerszy kontekst dla tego zjawiska w toku filmu, ale już od samego początku buduje fascynację i trochę lęk-dyskomfort. To jest coś jak e, poczucie wzniosłości w literaturze e, czy sztuce w ogóle. tak? Że z jednej strony patrzymy na coś takiego i sobie myślimy wow, e, to jest jak widok właśnie, nie wiem, z jakiejś wysokiej góry e, w przepaść. Nie? Że sobie myślimy wow, jakie to rozległe, niesamowite, piękne, e, cudowne, ale z drugiej strony się boimy. <laughs> że, kurczę... uczu uczu uczucie numinotyczne. Mm -hmm, dokładnie, tak to to mi też tutaj towarzyszyło i skoro już jak gdyby przeszliśmy do kwestii audiowizualnych to oprawa tutaj audio wideo jest przepiękna naprawdę Pile we wszystkich tych swoich dotychczasowych produkcjach całkowicie autorskich dawał czadu, ale ten film wybija się w kilku różnych aspektach, znaczy pierwsza rzecz, o tym też Marcin pisał w komentarzu u mnie na fanpage'u Sound design. Wszystkie dźwięki są naprawdę doskono, doskonale wkomponowane w sceny. I w kinie, ja nie wiem, czy to w domu też będzie aż tak dobrze brzmiało, ale w kinie naprawdę każdy odgłos dochodzący z nieba e, brzmiał genialnie. I e, ja się nie znam na dźwięku przestrzennym, tak więc nie chcę tutaj palnąć jakieś głupoty, ale autentycznie. Gdy tam coś na przykład właśnie przelatuje, czy coś spada z tego nieba, czy coś innego się dzieje, to ja nie wiedziałem na którym punkcie jak rano się skupić, bo właśnie miałem wrażenie, że no tak jak w życiu, nie? gdybym czegoś takiego doświadczył, że tu coś walnęło, tam coś walnęło, tu jest jakiś szum, tu coś innego. No brzmi to doskonale i naprawdę dos fajnie buduje napięcie. Tak samo na przykład odgłosy urządzeń elektrycznych, które są tutaj bardzo istotne, bo tu już wspomniałeś, że dochodzi do tego zjawiska blackoutu, zaniku energii elektrycznej kilkukrotnie. To też w zjastunach jest pokazywane. No to to, jak to działa nie tylko wizualnie, ale i dźwiękowo, jak tam na przykład gramofon się wyłącza nagle nie, z braku tego prądu czy jakieś inne szumiące urządzenia w tle, zanikają, czy lampka gdy nagle gaśnie i słychać to takie delikatne piknięcie żagówki, nie wiem jak to ująć, jaką ono ale wiesz o co mi chodzi, nie? To to jest wszystko dopieszczone w takich najdrobniejszych szczegółach. Ja w ogóle mam znaczy, bo to, to jest ciekawe w kontekście właśnie tych trzech filmów e, Pilego, bo Get Out było takim bardzo minimalistycznym horrorem mimo mm -hmm. wszystko, w AS właśnie znowu poszedł taki mocny powiedziałbym przepych no, jeśli chodzi o takie taki właśnie sceny wizualne to, to tam się działo bardzo dużo i bardzo też oryginalnie, ale ja tam nie miałem do końca nie wiem, nie czułem się taki do końca usatysfakcjonowany tym AS że z jednej strony to był film, który mi się bardzo podobał ale nie mógłbym powiedzieć, że, że, że jakoś wiesz, że to jest horror roku I, i dla mnie on był takim w ogóle jakby mam wrażenie czymś, na czym on musiał się sobie trochę poćwiczyć a dopiero tutaj w nauk nope dostajemy efekty tej nauki tak naprawdę, że, że te rzeczy, które tam robiły jakieś wrażenie, tutaj one dodatkowo mają jakiś taki kurczę, no nie chcę powiedzieć, że głębszy sens, ale po prostu spinają się dużo lepiej. Wiesz co, chyba jeżeli dobrze cię rozumiem, to być może mówisz o teraz mi brakuje słowa po polsku o takim to powiedz po niemiecku. <laughs> no Właśnie chciałem powiedzieć sensibilitet, ale y, chodzi mi o takie uwrażliwienie dla detali, że na przykład y, gra kolorami, która była w As bardzo fajna, y, tam jednak ona była... Y, znaczy ona mi się nadal bardzo podoba, tak? ale była to porna dosyć. A to co tutaj się dzieje na przykład w kontekście pomarańczowej bluzy, <głosy> tak? jak ona jest wykorzystywana, to jest robione w taki bardziej subtelny sposób. O może subtelność to byłoby dobre słowo w ogrywaniu różnych takich detalików, ale właśnie ciągnąc ten wątek, obserwując od tych detali do nich jeszcze za moment wrócimy, ciągnąc wątek wizualiów, niebo jak tutaj jest pokazywane, tak? ono wygląda niesamowicie, tu te kamery rzeczywiście dały doskonały efekt i niebo za dnia to, to jedna rzecz, ale nocne ujęcia. Boże, chyba nie widziałem żadnego innego filmu, który by tak dobrze prezentował akcję nocą. Tutaj ja nie mam pojęcia jak to wyglądało od strony technicznej, dlatego wspomniałem, że jeszcze żadnych analiz nie widziałem. Bardzo chętnie się dokształcę w tej materii, bo udało się rzeczywiście pokazać ciemną, mroczną noc, ale jednocześnie bardzo czytelnie i w taki niezwykle naturalny sposób. Nie, nie czułem, że to film, tak? Ja się czułem, jakbym tam stał po prostu na tej równinie przy ranczu, na przykład, czy w oknie domu, czy w innych tych przestrzeniach. I to, jak czytelne było była każda taka scena w kinie, co, co też nie jest jasne, nie? Bo, bo bardzo często takie sceny nocne w kinie są czarne, po prostu nic nie widać. Nie wiem, no Merbius, Morbius z tego roku na przykład, tak? no to to była tragedia. Ja nie wiedziałem, co się dzieje, gdzie jesteśmy w kilku momentach. A tutaj to, jak wszystko się prezentuje czytelnie, to ogromna zaleta dla widza, ale też niebą nocą Blast, nie? Jakby to powiedział, jak w po angielsku. Tak, no i oczywiście te wszystkie sceny, no powiedzmy, niesamowitości. Efekty no, specjalne, nie? No, no, ale wiesz, chodzi mi o, o nawet nie o same efekty, tylko to, jak one były pięknie tak skomponowane. Jakby, no, mm -hmm. no to, tak jak już mówiłem, tak wizualnie, no ten, to coś, czego nie chcemy spoilerować, to było po Jeszcze prostu. Tak. tak, tak, to było bardzo, bardzo estetyczne. Właśnie na, nawet, znaczy mówię tutaj już o końcowych scenach filmu, no, po prostu estetyczne. I mm -hmm. to, to na takim poziomie, że, że czegoś takiego dawno właśnie w kinie chyba nie widziałem. To właśnie mm -hmm. dla, dla mnie te właśnie końcowe sceny, których nie będę w tej chwili rozwijał, one miały taki, taki bardzo numinotyczny efekt, że miałeś wrażenie do czynienia, do czynienia z czymś takim, co właśnie budzi tak, tak, taki zachwyt i jednocześnie przerażenie. I, I to naprawdę działało niesamowicie dobrze. Mm -hmm. I żeby trochę dać zadość też pewnym wątkom, które się w filmie pojawiają, wypada wspomnieć, że za kamerą siedział Hoyt van Hoytema, i to też jest fajna, ciekawa postać, bo to jest operator, który już też, znaczy w sumie nie jakoś bardzo długo, bo za 20 lat, ale no trochę w tym biznesie siedzi on w ostatnich latach bardzo poszedł w takie filmy bardziej kosmiczne, tak? No bo on między innymi był operatorem w Interstellar czy w Ad Astra. i te doświadczenia pewnie też jakoś tutaj się przydały. Też Teneta ostatnio w sumie filmował Dunkielkę i kilka innych rzeczy. No i rzeczywiście facet ma talent, ewidentnie. Dobra, to może o aktorach powiemy słówko, co? W rolach głównych Daniel Kaluja i Kiki Palmer. Chciałbyś zacząć, czy... <śmiech> nie. Znaczy, wiesz co, no, co, co ja mogę powiedzieć? No, ja nie znam tych aktorów bo ja generalnie raczej słabo znam aktorów, chyba, że grają w serialu, który bardzo lubię. Tych chyba żadnego nie kojarzę, a może się mylę. Ale to są dwie tak zupełnie różne role, że no pięknie się ze sobą uzupełniają. Bar bardzo dobrze są zbalansowane. Właśnie to chciałem usłyszeć. Rzeczy. Znaczy ja ci powiem, że Kiki Palmer też... Yy prawie nie kojarzę. Tam wiem, że grała w Ślicznotkach na przykład i to chyba cała moja wiedza tak naprawdę. No Kaluja, no to jest też takim stałym aktorem właśnie u Pilego, no bo on grał Krisa w Uciekaj. On też grał w Judaszu i Czarnym Mesjaszu, przy którym Pile trochę grzebał. Nie pamiętam, czy był producentem, czy też współscenarzystą, no ale na pewno Pile tam był też zaangażowany. W każdym razie oni tworzą świetny duet właśnie przez tę taką chemię trochę zbudowaną na przeciwieństwie charakterów, bo Kiki Palmer gra niezwykle żywiołową kobietę, która nie żyje przeszłością czy teraźniejszością, tylko bardziej spogląda w przyszłość, stara się gdzieś tam kreować swój los, być niezależna, tak po prostu być kowalem własnego losu. A Daniel Kaluja gra taką bardziej zasępioną, apatyczną postać. Tego syna, który widzi, jak upada interes ojca, interes rodzinny, potem jak ginie jego ojciec i jest bezbronny wobec tego wszystkiego, mm -hmm. bezsilny. Znaczy on jest wręcz wychowany na spadko, spadkobiercę, no, czy na jakiegoś takiego kontynuatora, mm -hmm. że on w zasadzie... Mm, to, to zresztą jest coś, co gdzieś tam w filmie wybrzmiewa, że on od początku właśnie był szykowany na tego następcę. W przeciwieństwie do swojej siostry, która, no tak, miała taką drugorzędną rolę w rodzinie raczej. Ale to też jest tutaj dosyć logiczne, nie? no bo mamy rodzinny biznes, no i mamy starszego syna i młodszą córkę, tak? No to wiadomo, że tak jakby naturalnie ta starsza osoba to przejmie jeszcze gdzieś tam patrząc na dawne, bardziej patriarchalne czasy, no to jako, że to jest syn, no to już w ogóle nad czym się tu zastanawiać. No i ten ta córka, to nie jest tak, że ona nie chciała pracować na farmie, bo to nie jest tak, że on że Kiki Palmer jako Emerald tutaj nie chce mieć niczego wspólnego z tą tradycją. Ona wręcz na przykład robi taką autoprezentację firmy na spotkaniach w Hollywood, co zresztą kojarzymy z trailerów i jest bardzo przekonująca w trakcie tej prezentacji. Ale no właśnie trochę naturalnie została odsunięta i potem znalazła inny sposób na życie. A postać Ojeja grana właśnie przez Kalu jest trochę skazana właśnie na to rancho. i oczywiście, y, jasne, mógłby je sprzedać po prostu i zająć się czymkolwiek innym, bo to też pewnie byłyby z tego ładne pieniądze, gdyby się pozbył całej tej ziemi, ale y, tak jak mówisz, on czuje się z tym wszystkim związany on też po prostu poświęcił na to pewnie sporą część swojego życia. Może nie jest jeszcze, jest, nie jest stary, jest nadal młody, ale no nadal, jeżeli przez kilkanaście ostatnich lat doglądał tych koni, no to nie dziwię mu się, że nie chce tak nagle teraz tego wszystkiego porzucić. Do tego też ma jakąś frajdę z tego, mam wrażenie. Do tego to jest ta ojcowizna i on czuje poczucie winy w związku z tym, że mógłby niejako zaprzepaścić ten rodzinny biznes ciągnięty od pokoleń. Że to by była, był powód do wstydu, czy coś takiego. I o tym wszystkim mówię teraz, bo Daniel Kaluja ma kilka takich momentów, gdzie on praktycznie nic nie mówi, czy nam powie słowo dwa. On tylko, nie wiem, spogląda w niebo, czy spogląda w dal, a po prostu przekazuje w ten sposób tyle emocji. I jak gdyby bez, naprawdę bez słów, ja miałem wrażenie, że w mojej głowie pojawił się monolog wewnętrzny tego bohatera gdy na niego patrzyłem, nie, że właśnie, nie wiem, siostra coś do niego mówi, czy ktoś inny, on gdzieś tam patrzy w dal i ja sobie sam, siedząc w kinie, dopowiadałem na zasadzie daj mi spokój, tak, w sensie to jest w ogóle bardzo ciekawe, nie zostawię a? tego, mhm. tak, nie, to nie, może się tak skończyć, ja te konie odzyskam, czy coś takiego, nie, ja sobie, po prostu, ja słyszałem i jego monolog wewnętrzny w mojej głowie i Kaluja pozamiatał moim zdaniem. Bo to nie jest milcząca postać, która ma jedną minę i dlatego jestem takim właśnie chodzącym, milczącym. Bo on też ma sceny, gdzie gdzieś trochę się rozgaduje i to gra. I to też nie jest właśnie tak, że on ma jedną minę, bo tutaj gra różne emocje. nie Mamy momenty strachu, mamy momenty gdzieś tam załamania, mamy momenty radostne, mamy momenty takiego fajnego siostrzeństwa, braterstwa on ma całe spektrum tutaj różnych zachowań, ale kilka jest takich scen, gdzie on nic nie musi robić, a no, masz ochotę klaskać. Znaczy masz ochotę klaskać, ale jednocześnie ta postać, którą stworzył, ona nie jest moim zdaniem jakaś taka super sympatyczna i to jest też właśnie ciekawe bardzo w jej kontekście, że właśnie, że, ona jest, znaczy, że to jest po prostu bardzo trudna rola. Bo rzeczywiście jakby w tak jak... jak spojrzeć na nich jako na duet, to on jest jakby, to, to, to też co powiedziałeś, że z niego czasem tak te emocje też uchodzą z tej postaci, że widać, że on w gruncie rzeczy mógłby być postacią podobną do tej siostry, taką mhm. bardziej ra, ra, radosną i energiczną, ale nie jest, dlatego że, że jakby tak mu się życie potoczyło i gdzieś tam ma, ma na sobie ten ciężar, który sprawia, że on jest taki po prostu milczący, posępny i trochę, znaczy męczący widzam, powiedziałbym. Bo on się ale oszukuje taki... i my to wiemy, nie? Tak, tak. Jesteśmy po prostu zmęczeni tym jego zmęczeniem, bo ono jest po prostu bardzo dobrze zagrane i, i właśnie, no i bardzo oszczędnie, bo rzeczywiście, no on niewiele... To znaczy, no bardzo dużo właśnie musi zrobić, ale niewiele... niewiele yy... Niewielkie ma pole do popisu. W sensie, wiesz, o co chodzi. W sensie, wiesz, co, co w sensie chodzi, że, że, że, że na ekranie, jak gdyby, widzimy tego posępnego gościa. Moment, tak, tak. W sensie, że to nie jest takiej, takiej, wizualnie, Tak, tak, tak właśnie. Nie, nie, nie ma takiej efektownej ekspresji, tylko musi, musi bardzo dużo zawrzeć w bardzo małej ilości rzeczy, ale no robi to świetnie. Mhm. Ale właśnie tak jak Kiki też ma fajowe momenty, nie? Ale odegrać radosną laskę, która gdzieś tam nie, wiem, chce sobie posłuchać muzyki i tak właśnie jest nastawiona pozytywnie, jakoś to będzie tak, nie wiem, uda nam się utrzymać ten biznes, spoko, brat chce, spoko, nie uda nam się, no to też damy radę, nie, tam mam jakąś, jakieś mieszkanko, gdzieś tam, to mogę go nawet przegarnąć na jakiś czas czy coś, coś tam się razem wymyśli, nie, no, ale to, to, to wypada super, ale to jest dużo prościej odegrać, mam wrażenie właśnie. Dlatego kaluję, chwalę mocniej, bo tak jak mówisz, on bywa, może być męczący, on może być odbierany lekko negatywnie właśnie przez to swoje takie, tę upartość. Ale to też jest fajne, nie? że często w, w filmach te, takie, te, ta chemia tego typu chemia jest rozgrywana nienaturalnie. Że ktoś jest uparty, ale w taki głupi sposób, a druga osoba właśnie znowu się z nią kłóci, tak bez sensu w końcu, w ciągu. Nie? A tutaj to, to tak jest takie bardzo życiowe, nie? że rzeczywiście widzimy to rodzeństwo, które ma trochę inne spojrzenie na e, życie i na właśnie te sprawy też rodzinne, majątkowe. I po prostu mówią do siebie, tak? czego gdzieś tam oczekują, co planują e, i gdy się nie zgadzają, to po prostu tak, no, rozchodzą się powiedzmy w swoje strony. I, I to też mi się strasznie podobało, że właśnie rozegrano to tak e, nie pod scenariusz, a tak jakby to pewnie mogło wyglądać rzeczywiście. E, jeszcze wypada wspomnieć o Terim Noterim. O Gordim. <głos> <głos> <Dobre>. <głos> nie bo ja patrzyłem na innego bohatera na, na tego Angela Torresa ale no to chyba o tery notery rzeczywiście <głos> no właśnie, no więc Gordy, od niego zacznijmy to jest małpka, która gra w tym filmie, <głos> ja byłem przekonany, że to naprawdę było zwierzę i byłem przerażony, gdy zobaczyłem w jakim kontekście się tutaj pojawia ale czekaj, teraz to do mnie dotarło, bo że, że jest rzeczywiście to. Znaczy, bo na pewno tam było dużo CGI, ale ja byłem przekonany, że to jest 100% CGI, a to jest to był człowiek. <laughs> Okej, okay, no, no bo założyłeś tak pewnie przez to, co widzisz na ekranie. Nie? W tak, sensie nie, że tak, to tak, źle tak? wygląda, tylko mhm. że, to, że to jest tak makabryczne, powiedzmy. <laughs> no i ja właśnie znowu byłem przerażony, bo to wyglądało tak dobrze, że ja byłem przekonany, że to jest żywe zwierzę. A tu się okazało, że jednak w zwierzę wcielił się człowiek, co swoją jest przezabawne. <laughs> ale właśnie Terry Terry jest aktorem, który grał też, nie pamiętam już kogo, ale też jakąś małpę w Planecie Małp i grał Konga w Wyspie Czaszki, dlatego o nim tak wspominamy. I fasa jest niesamowita. Ja autentycznie byłem przekonany, że widzę zwierzę i zastanawiałem się, jak tutaj pada wulgaryzm, udało im się to, to, to, to nagrać, tak? I, I czy to nie było niebezpieczne i tak dalej. A ty znowu stwierdziłeś od razu, że nope, nie ma opcji. To musiało być CGI. No, to, to tak, zabawne. By, byłem przekonany, że tak jest. No Ale to właśnie nie. No to, to bawi mnie cały czas, jak patrzę na, na właśnie na portfolio powiedzmy tego aktora. No właśnie Kong, Goblin, jakiś potężny Goblin, Clown nie wiem, Banshee <śmiech> <śmiech> za bardzo ludzkich takich postaci to nie gra chyba, ale widać, <śmiech> że no, musi mieć do tego talent no. w ogóle wyobrażasz sobie jak gość ćwiczy do, do, do, do tych swoich ról Co? jakim zwierzęciem dzisiaj będę <śmiech> że tak chodzi po chacie jak małpa, po prostu żeby, żeby się wczuć może. Nie wiem. No, Chyba nie chcę tak teraz szacun. się tym Ale tak szacun. Naprawdę wypada niesamowicie. Dobra, no i pozostając przy aktorach wspomniałeś o postaci Angela, w tej roli Brandon Peria. Tylko powinienś kojarzyć, bo on w OA grał. A to, to powinienem. Oczywiście nie kojarzę, ale no dobrze. To jest w ogóle postać, która jest pracownikiem takiego Media mediamarktu, amerykańskiego powiedzmy i tam trochę pomaga przy kwestiach technicznych myślimy, że to będzie postać po trailerach tak zupełnie poboczna epizodyczna, okazuje się, że on tutaj jednak odgrywa jakąś rolę i no też wypada bardzo dobrze to też miała być postać taka bardziej komediowa to miał być taki nerdzik, geek i tyle, ale właśnie podobno zmieniono to w scenariuszu Udało się jakoś tak bardziej go osadzić w rzeczywistości i myślę, że to wyszło temu filmowi na dobre, bo my w sumie o tym tylko lekko wspomnieliśmy. Ten film potrafi być zabawny, w sumie przezabawny i to jest bardzo dziwne. Znaczy, okej, okay, no Pile ma tę tradycję swoją, tak, w Hollywood, w sensie ma te doświadczenia związane z komedią, ze stand-upem i tego typu rzeczami, więc to nie powinno dziwić, ale po prostu... To jak ten film potrafi momentami wywołać uśmiech czy śmiech u widza i to w taki niezwykle zbalansowany sposób, bo tak jak mówię to nie jest komedia, to nie jest czarna komedia, ale jest kilka takich zabawnych interakcji na przykład między rodzeństwem i też to co wyszło przecudownie to ten tytuł Nope bo on czasem pojawia się w środku takiej przerażającej sceny i to jest kilka takich momentów, nie, że z jednej strony myślisz właśnie tak jak, tak jak bohater, nie, myślisz, o nie, nie, nie, nie, nie, nie ma opcji, nie, nie, nie, nie, nie, ale jak bohater właśnie patrzy na coś, czy tam zastanawia się, czy czegoś nie zrobić, a po chwili mówi nope, no po prostu się śmiejesz, no nie ma opcji. Co? No. Ale to jest właśnie fajne. Znaczy ja bardzo lubię takie, takie wykorzystanie humoru w horrorach, bo to tylko potęguje ten strach. Jakby tak wiesz, poszerzając znaczy no, poszerzając jakieś spektrum i przez, przez to jakby no, no, ten strach mocniej dociera później do widza. Jeśli, mhm. jeśli, nie jest, wiesz, jeśli nie jesteś cały czas atakowany tylko taką piekielną, smutną powagą, tylko, tylko czasem dostaniesz coś takiego właśnie na, na osłabienie czujności, powiedzmy. No i to rzeczywiście w filmach Pelego to zawsze świetnie wypada. Mm -hmm. Oj tak, ale tutaj jakoś też yy... no nie spodziewałem się, tak, że to będzie grało aż tak mocno i że aż tyle razy w ciągu całego seansu gdzieś tam się zaśmieje. <laughs> rzeczywiście to się zdarzało. Yy, trochę tylko rzadziej niż, yy, niż moje podskoki, nie? W fotelu kinowym. <laughs> A w ogóle byłem, yy, w Łodzi mamy Taki specjalny rząd yy, Super VIP, który ma naprawdę takie leżanki praktycznie, yy, bo akurat łódzkie Multikino, wcześniej Silverskin, przeszło kilka remontów od swojego powstania i wymian krzeseł yy, i teraz te takie krzesła, które w niektórych miastach są jako rząd VIP, no to u nas są standardem. I one są naprawdę wygodne, a jako super SuperVip zainstalowano takie z przyciskami, że tam można się położyć. Ja się tak położyłem i mimo to skakałem, więc miałem po prostu experience jeszcze. I co jeszcze można powiedzieć? Wspomniałem o tytule. No to właśnie ten tytuł jest jedną z tych rzeczy, które mi pokazują, jak doskonale skonstruowany jest NOPE, że nie ma tutaj przypadkowych scen, przypadkowych wątków, przypadkowych ujęć, rekwizytów, dźwięków, ani niczego takiego. Właśnie z takich najbardziej oczywistych przykładów, ja ten film widziałem, tak jak powiedziałem, jeden raz i jeszcze się nie zagłębiłem w żadnej reddity na ten temat, nic z tych rzeczy, więc moja wiedza jest na pewno jeszcze ograniczona, ale sam tytuł, tak? Nope, jako anagram, nie, nie anagram, tylko skrót od Not of Planet Earth, tak? Nie z Ziemi. To, że na przykład mamy takie przemówienie jednej z postaci do widowni, która nagle mówi Coś na zasadzie, za godzinę wyjdziecie stąd, będąc wcześniej świadkami niesamowitego spektaklu, przedstawienia. No ja wtedy spojrzałem na zegarek <śmiech> i się okazało, że jeszcze właśnie według czasówki została mniej więcej godzina do końca. I potem doczytałem, że rzeczywiście... Równo godzinę przed końcem filmu pada taki dialog. Mamy powtarzające się jakieś symbole, liczby, nie wiem, szóstka i trzynastka. Mamy wątek balona, który jest istotny na planie sitcomu, który tutaj zostaje wspomniany, Gordy's Home i potem w finale tego filmu. I masę takich rzeczy, które już przy pierwszym seansie gdzieś się rzucają w oczy, a mam wrażenie, że przy kolejnych tego będzie więcej. I strasznie to doceniam. Także znowu, nawet czasami w ta przy takich rzeczach, których nikt nie zauważy, nie? Właśnie większość widzów totalnie to pominie. Zadbano, by wszystko było dopieszczone i by właśnie fanatycy kina, fanatycy Pilego, fanatycy analizowania, rozjaśniania kadrów, <śmiech> zwiększania kontrastu mogli znaleźć coś dla siebie. No tak, tak. Właśnie to teraz to dopiero skojarzyłem, bo tam była taka scena, gdzie właśnie jeden z bohaterów mówił o tym, że teraz już nie używa się czy rządzący, czy jakieś te osoby, które tworzą spiski, a nie są ich częścią, że, że już nie używają tego określenia UFO, tylko zamiast niego mają jakieś nowe określenia. nie mhm. skojarzyłem, że to właśnie może chodzić o to nope. A w sumie też, no. No mm -hmm. tak, bo chyba, chyba nie wymienili tam tego określenia. Nie, padło, to, jeszcze tak inne padło. nie. tak. Ale, to, ale to też, nie. swoją drogą, w sumie to by było ciekawe, nie gdyby nope przeszło no, do mainstreamu. Tak, no to zdecydowanie moim zdaniem. Paweł, to, to jeszcze możesz redagować swoją powieść? Wrzuć tam nope gdzieś, proszę. Ja, ja, ja nie wiem, czy tam użyłem. Tak, chyba tak. Ale... No to użyj nope. Kurczę, widzisz, no? Akurat redagujemy. No, doskonale. E, dobra. I e, teraz... E jeszcze ta kwestia przekazu. My teraz tego może nie będziemy rozwijać, no bo byśmy musieli wejść w szczegóły, ale mamy ta kilka takich test w tym filmie, że na przykład ludzie zaangażowani w produkcję filmu, a nie będący właśnie nazwiskami z plakatu, czyli głównymi aktorami, czy reżyserem, scenarzystą, albo producentem, są często niedoceniani i pomijani całkowicie, że nikt o nich nie wie, czy nie pamięta. Kwestia tego, że tragedię można sfunkcjonalizować, tak wykorzystać na własny pożytek tak naprawdę, spieniężyć, etc. Et to, że ludzie no, mają ten syndrom Boga, chcą być Bogami, chcą kontrolować wszystko, no to właśnie między innymi trzy takie rzeczy gdzieś bym wyliczył w tym filmie. I można, mam wrażenie, obejrzeć ten film totalnie jako przykład filmu o UFO, które się pojawia i któremu trzeba stawić czoła i no, kto przeżyje, ten przeżyje koniec, a można właśnie odczytywać to też jako ten komentarz dotyczący show biznesu, czy po prostu kondycji współczesnego człowieka, więc znowu kolejne warstwy i kolejne plusiki ode mnie do oceny końcowej. Mhm. Tak, no jeśli ktoś jest fanem, bo to rozumiem, po kończymy tą pierwszą część chyba, nie? Podsumujemy zaraz i wejdziemy ostro w spojrzenie. Tak, tak. No to jeśli ktoś po prostu jest fanem horrorów, powinien zobaczyć. Jeśli ktoś widział poprzednie filmy Pila i mu się podobały, to też powinien zobaczyć. Jak ktoś tak jak ja, też jest fanem UFO i po prostu ma jakiś niedosyt, no to, no to dostaje tutaj naprawdę interesujący obraz z tym związany i, i powinien zobaczyć. Mhm. Tak, powiem wam, że moi znajomi wyszli z Kina tak średnio w sumie przekonani, i oni mówią właśnie, że dla nich to jest tam, nie wiem, 6 na 10 czy coś takiego. Dla mnie nie, dla mnie absolutnie, znaczy nie chcę teraz robić topki filmów Jordana, bo byłoby ciężko, zwłaszcza, że no Get Out nie widziałem już teraz ładnych kilka lat. Ale A... top, top 3 filmów Jordana chyba jest, możesz zrobić, nie? No to ale właśnie nie, nie mogę, chyba, że kolejność nie ma znaczenia. No nie, nie. Znaczy, w sensie myślę, że As, mimo wszystko, był trochę przekombinowany, zbyt skomplikowany, chociaż też do niego nie wracałem, nie? więc możliwe, że przy kolejnym sensie bym miał też po prostu oliśnienie i bym teraz po prostu musiał odszczekiwać to, co teraz mówię. Ale no nie, to jest dla mnie jednak bardzo dobry film, bileko, tak? W sensie nie mam do niego większych uwag i. Podoba mi się też to, że poszliśmy trochę bardziej w rozrywkę i w takie dobrze wyglądające, po prostu fajne, widowiskowe kino, które wygląda doskonale w kinie, dlatego jeżeli macie jeszcze okazję, to idźcie do kina, tak? Jeżeli czujecie się jakkolwiek zainteresowani, bo nawet jeżeli ostatecznie, nie wiem, coś tam w fabule wam nie zagra, no to po prostu ten film doskonale brzmi i wygląda i w domu tego raczej nie odtworzycie. Nieważne, jaki macie telewizor, po prostu. Taka jest prawda. Tak, tak, no to jest dokładnie ten rodzaj filmów, na które właśnie bardziej warto iść do kina, mm -hmm. że tutaj dostaniecie coś takiego ekstra, co będzie, będzie naprawdę syciło oczy. Mm -hmm. Tak, to i tak naprawdę, jak w ogóle z tobą jeszcze rozmawiam, to ja mam wrażenie, że obok Batmana to jest jedno z lepszych widowisk tego roku, tak? W sensie, że Batman doskonale wyglądał w kinie i to też doskonale wygląda w kinie. Tak jak więcej filmów gdzieś tam polecałem do kina mimo wszystko, tak te dwa no to z tego roku absolutnie yy, no zyskują przeogromnie dużo na wielkim ekranie i z dobrym nagłośnieniem. Ja nie wiem nad czym ja jeszcze byłem w kinie w tym roku, na czymś tam byłem, ale nie pamiętam na czym, ale jakby, znaczy w sensie nie, nie umiem tutaj na teraz Na zbrodniach mówić, w przyszłości czy... byliśmy, które też zyskują A, w kinie. No Tak, tak, w sumie tak, oczywiście. mocno, ale na przykład wydaje mi się, że... Nie, no zbrodnie też w domu by się też dobrze oglądało. No. Znaczy to, to, to, to było wizualnie ładne, ale Tylko w na domu małym ekranie się bardziej nudzić, nie? Ale to przez kwestię tak, samej prawda. narracji, konstrukcji mm -hmm. fabuły wyzyskiwały w kinie przez to, że są bardzo nietypowym filmem, tak, konstrukcją. Tak, i nic się nie rozpraszało przed tym jakby uniwersum takim dziwnym stworzonym, mm -hmm. które właśnie to nie była może super ciekawa fabuła tak naprawdę, że znaczy była ciekawa, nie? Ale, ale w domu mogłaby się trochę nudzić, a tam jak miałeś takie pełne zanurzenie, to, to, to, to świetnie to wchodziło. Mm -hmm. A no, troszkę w inny sposób tutaj by działał, że właśnie, no, przede wszystkim to jest film bardzo taki dopieszczony wizualnie, no, który po prostu sprawia przyjemność w, w czasie oglądania. Mhm. Mm i, I dźwiękowo też. Po prostu to jest ważne, żeby mieć ten dźwięk dobry, więc absolutnie nie jakiś, nie wiem, głośniczek z laptopa czy coś. Słyszycie, polecamy absolutnie. Więc wszystkim, którzy filmu nie widzieli, dziękujemy na razie, a resztę zapraszamy na strefę spoilerową, gdzie trochę o tym przekazie, abym ja chętnie porozmawiał. No i może zastanowimy się, czym tak naprawdę było to UFO. Do usłyszenia za moment. Uwaga! Spoiler! Witam ponownie. Pawle. Ja, ja też witam ponownie. Laki. Cześć, tu Gordy. Będzie się działo. Witamy w strefie spoilerowej. Zacząłbym od tego przekazu. Tak jak mówiłem, to nie jest całkowicie oczywiste. On jest tutaj niby dość mocno obecny, ale jednocześnie w pewien sposób zakamuflowany i jestem przekonany, że masa osób w ogóle na to nie zwróci uwagi, ale wydaje mi się, że ten film strasznie mocno Wali taką tezą, że film to nie tylko reżyser, scenarzysta, producent i trzy główne nazwiska. Nie, że pokazuje nam bardzo. I dlatego możli... wymieniliśmy czterech aktorów, a nie trzech. Znaczy, no, taka jest prawda, nie? że wiadomo, że w recenzji, no, na, nawet tak naprawdę, co, co mam wymienić? Całą ekipę od efektów tam specjalnych, od jakiejś sceny, nie? Jak to czasami jest w, nie wiem, w takim Marvelu, nie? Jak to jest tam 100 osób od, za jakiś tam efekt, nieodpowiedzialny w sensie jakaś firma czy coś. Więc czasami to jest naprawdę niewykonalne, ale. Te, ale to jest ciekawy komentarz, nie? że to wychodzi też od reżysera, który jest traktowany jako odkrycie po prostu, tak, Hollywood, jako mistrz horroru, mistrz kina w ogóle, jako niezwykle utalentowana jednostka, że taki facet ci mówi hola hola, tak? To, to nie jest tak, że ja wychodzę i film jest cudowny, tylko tu pracuje <gulka> kilka tysięcy osób <gulka> <nad tym. gulka> Tak, tak, że to jakby pokazuje, że nie tylko trzeba być tutaj jakby dobrym w tym, co się robi, ale też trzeba po prostu wiedzieć, z kim to robić. Tak I, i każda osobna musi to wszystko robić dobrze, żeby efekt końcowy był, był dobry. Tak? Że tak naprawdę jakikolwiek element po drodze zawiedzie i już y, gdzieś tam coś może y, wypaść gorzej. Y, jak to wygląda właśnie w samym filmie? No, na przykład mamy ten wspomniany, wspomniany w zwiastunie y, pierwszy film. To jest pierwsza animowana seria zdjęć, o której mówi nasza bohaterka i to jest t -t ta animacja nazywa się Sally Gardner at a Gallop i Sally Gardner to jest nazwa konia a nie jest i właśnie wiemy znaczy historycy kina wiedzą, że było dwóch jokejów, którzy tworzyli właśnie tę serię zdjęć i oni nazywali się C. Marvin i J żarzą, dom ale my nie znamy ich dokładnych tożsamości. Nie? I wykorzystanie właśnie tego w tym filmie już jest niesamowicie po prostu przemyślanym elementem i ja myślałem, że wykorzystano to właśnie, żeby pokazać, no bo Pile jest zaangażowany jednak w te tematy rasowe, że Czarno skórzy byli obecni w Hollywood od zawsze, nie? no bo to de facto o tym mówi też, ale właśnie wydaje mi się, że bardziej chodziło o to, że my do końca nie wiemy tak naprawdę, kim byli ci aktorzy, także to jest mega sławna sekwencja zdjęć, ale znamy konia, no. <laughs> a nie właśnie. Tych ludzi. Druga rzecz, ta scena w Hollywood, gdzie OJ ma właśnie jest obecny przy kręceniu jednej sceny z żywym zwierzęciem, z koniem i oże jest ewidentnie źle traktowany, w sensie nikt na niego nie zwraca uwagi, jest tak panie przyniosłeś konia powiedz jakie są zasady bezpieczeństwa i spadaj. Znaczy powiedz jakie są zasady, zasady bezpieczeństwa, bo musisz to powiedzieć formalnie, nie? Tak. a nie dlatego, że chcemy tego posłuchać. Tak i do tego okazuje się, że właśnie e, nikt go nie słucha tam, nie? że ktoś tam podchodzi z, tą, z, tym, z tym lustrem do tego konia w ogóle bezmyślnie tak, aż my ci ludzie wkurzali, nie? Tak autentycznie, tak jak mówili, że O.J. bywa czasami taki trochę nieprzyjemny, no to w tej scenie ja go totalnie rozumiałem. Ja też bym nie mm -hmm. chciał tam być i też bym najchętniej po prostu wydarł się na tych ludzi, nazwał ich idiotami i wyszedł. No, kolejna sprawa. Pamiętasz, jak O.J. właśnie w tym ostatniej próbie nakręcenia UFO był ubrany? Te pomarańczową bluzę pewnie. Mm -hmm. No i e, w, w, akurat tego nie wiem, bo nie doczytałem, e, ale to jest przezabawne, że wybrano bluzę e, ekipy od Króla Skorpiona ludzi kręcących króla z Nie mam pojęcia dlaczego. Czy może pile gdzieś tam był obecny na tym planie? Na pewno będę musiał to sprawdzić, bo mega mnie ten to wątek też ciekawi. Ja nie pamiętam w ogóle, czy widziałem ten film, ale no tam mówią nawet, że konie tam miały być w tym filmie, a w końcu wybrali wielbłądy. Nie? A ty, rzeczywiście to pada. No, mhm. Tak, no bo mumie tak naprawdę były tymi, tymi filmami, które były popularne. Skorpion jako spin-off tak naprawdę przeszedł bez może mimo że miał też tam dwa czy trzy sequele potem. I mój tata je namiętnie oglądał. <grym> ja ich chyba nie widziałem, więc taki wątek rodzinny dla mnie. Ale właśnie facet, który chce dokonać rewolucji, powiedzmy, tak zdobyć to niesamowite ujęcie obcej rasy, ma bluzę z napisem crew, tak? ekipa i to z filmu, który właśnie przeszedł bez echa, tak, więc jego udział tam w tamtym filmie to tym bardziej właśnie jest, jest został zapomniany gdzieś tam jak o tym myślę, to mi mózg eksploduje, nie i jeszcze fakt, że to jest pomarańczowa bluza E, trochę też e, taki gimmick, taki easter egg związany z AS, ale też facet nazywa się OJ, nie? czyli tak jak Orange Juice. E, okay. e, więc e, to ile tu jest poziomów różnej symboliki, e, to, to właśnie sprawia, że mój mózg teraz eksploduje. E, do tego mamy naszego e, operatora, tak? który jest znany jako facet od e, ujęć niemożliwych. To w tej roli Michael Wincott, no? Mhm, tak, czyli nasz doświadczony i niezwykle utalentowany operator i ja ci powiem, że ja byłem trochę zdziwiony w kinie, gdy jego wątek się rozwinął, bo to jest facet, który początkowo gdzieś tam ignoruje naszych bohaterów, do niego proszą o pomoc, ale ostatecznie, gdy okazuje się, że rzeczywiście w okolicy może występować Coś dziwnego, bo ten cały park rozrywki zniknął w którymś momencie i o tym media zaczęły donosić. W sensie ludzie zniknęli. tak? Przestrzeń została, lekko zniszczona, ale została, a cała ekipa zniknęła. No i wtedy ten operator się zgadza na współpracę z oj i na próbę nakręcenia właśnie naszego spotka, tej istoty, o której właśnie chwilę też yy, zaraz porozmawiamy. I Facet przynosi kamerę analogowe, no bo trzeba coś poradzić, zaradzić na ten blackout pojawiający się, gdy spodek się zbliża. I on ma takie umiarkowanie bezpieczne schronienie, i tam jakoś sobie działa. To, to, to już jest niebezpieczne, umówmy się tak naprawdę. To już jest głupota w jakiś tam sposób. To jest narażanie własnego zdrowia i życia. Ale potem jest taki moment, który ja w pierwszej chwili nie załapałem i dotarło to do mnie dosłownie z 10 minut po tej scenie. Bo facet spogląda na niebo i właśnie tam komentuje, że zbliża się ta złota godzina, że tam magia tak się dzieje na niebie. W sensie chodzi o to, że ma to idealne naświetlenie w tym momencie i on opuszcza całkowicie to umiarkowanie, powiedzmy bezpieczne schronienie i tak naprawdę daje się zabić, by nagrać, godzi nagrać yy, godzille kosmitę w trakcie golden hour. I to jest tak, to, to jest niby trochę przeskakiwanie rekina, nie? Ale jednocześnie z punktu widzenia operatora, nie? W sensie to jest lifetime achievement. To jest coś po prostu, nikt tego nie zrobił, jeszcze w Golden Hour, w Magic Hour, yy, nagrać UFO, no to się, się przejdzie do historii, tak? Nie będzie się tym gościem yy, z ekipy, tylko przejdzie się po prostu do historii, o tym będzie się mówiło. Yy, I ta taka absurdalna całkowicie śmierć, jak do mnie dotarło, że ona z jego punktu widzenia miała dużo sensu, no to znowu jest kolejny argument do tej krytyki, nie? że nie doceniamy właśnie tego, co tam robią różni ludzie, przy tak samo kaskaderzy, nie? ile tam osób potem połamanek wychodzi z tych różnych filmów, czy tam ktoś zginie, czy coś, no ale bez nich właśnie nie mielibyśmy różnych sekwencji. Tak, no a to jest człowiek tutaj, który też jakby, no tak jak mówisz, jest, czy, czy jak w filmie w zasadzie mówią, że to jest człowiek od tych niemożliwych ujęć, no i, i to jakby to z jego postaci emanuje to, jak bardzo on już jest. Nawet nie zmęczony, on jest znieczulony zupełnie. nie, To już, to już jest jakby tak, taki odpowiednik tej takiej postaci z jakichś memów, która oglądała przemoc, wiesz, na tych różnych serwisach. Typu roten czy coś takiego, jakieś gore i po prostu już, już tak mówi, że ja już nic nie czuję, mogę oglądać wszystko. Nie? Ej, ja, takim... ja się wychowałem na Rotten, a, a, a skacze w kinie jak szalony. To tak nie działa. No, za, mało, za mało oglądałeś. Gdzie tam w podstawówce nie... na informatyce kanawki jedliśmy i Rotten sobie o przeglądaliśmy. Ja, widzisz, ja, ja nie byłem w stanie raczej. Ja to widziałem tylko parę razy w życiu i mi wystarczyło. Nie, my no, całe a... się przeklikaliśmy. Widziałem <głos> <głos> cały rotem, tak? Do CV. <głos> Dokładnie. O, no tak było, no nic nie poradzę, no. Ale to było zabawne swoją drogą, nie? Bo y, autentycznie <głos> siedzieliśmy, jedliśmy drugie śniadanie w podstawówce. O, no. Czy tam jakiś bułki słodkie, czy jakieś kanafki, co kto miał. <śmiech> Jeszcze pamiętasz ten smak pewnie. <śmiech> Dokładnie, nie? A tutaj ciało rozczłankowane przez śmigło helikoptera, czy coś. <śmiech> o Boże. Ja tego nie oglądałem. Ja wiem, że to było i, i widziałem ten serwis, ale nie, nie wgłębiałem się. No ale tu właśnie mamy taki odpowiednik właśnie takiej osoby, że, że właśnie, że on, że on już wszystko zrobił w tej dziedzinie. On już, już wszystko widział, wszystkiego, wszystko dokonał i widać, że już tak w życiu, już, właśnie życie go już jakby nie cieszy, nie? Że się tylko i ogląda jakieś ujęcia, jak jakiś, nie wiem, lew rozszarpuje, nie wiem, co, co jakieś inne zwierzę, antylopę, jakieś takie dokumentalne chyba. bardziej filmy, nie gdzie tam w Starki... sumie też ta operatorka jest bardziej istotna niż w zwykłym mm -hmm. filmie. No i tak, takie bardzo surowe ujęcie, zupełnie mm -hmm. widać, że, że, że nie, nie, nie, że nieprofesjonalne, ale takie niestudyjne właśnie, no. mm -hmm. Bo, no i to właśnie mi się kojarzy, nie? Że, że, że już to, to w zasadzie mógłby oglądać też te rotę no, na zasadzie o tutaj takie świeże amatorskie ujęcie jak rozczłonkowują człowieka. No, no i właśnie dostał tutaj taką misję, w której mógł w zasadzie no, zrobić coś, czego rzeczywiście nikt wcześniej już nie zrobił. Tak, coś nowatorskiego, tak, rzeczywiście, ten, to, taki pierwszy krok na księżycu trochę, no. mm -hmm. i to jest coś, co w końcu jakoś go tam obudziło go z tego marazmu i z takiego, no, bycia takim dupkiem po prostu. Znaczy, mm -hmm. nie, żeby, nie mi tam jakoś specjalnie przestał być na końcu, no, ale jakby to, jaki był, wynikało z tego właśnie, no, w jakim też właśnie otoczeniu żył i jak w ogóle jego życie wyglądało. Mm -hmm. Dokładnie tak. I też ja się zastanawiałem, czy to nie jest jakaś prawdziwa postać. Czy, w sensie, czy ta postać nie jest inspirowana konkretnym jakimś operatorem. Jeżeli ktoś ma informacje na ten temat, no to możecie podzielić się w komentarzach. Może Michał Ziaja, może ktoś inny coś już na ten temat gdzieś wyczytał, czy sam doszedł do jakichś wniosków. Chętnie się z tym zapoznamy. Druga rzecz, no to kwestia tych tragedii i właśnie kontrolowania potworów. Zanim przejdziemy do naszego ufo mamy wątek Gordiego, czyli tej małpy. Tutaj pojawia się taki wątek, że Ricky Jup Park, facet, który teraz prowadzi ten park rozrywki, kowbojski obok rancha, naszych bohaterów, on w dzieciństwie grał jako młody aktor w sitcomie. I to był sitcom właśnie o rodzinie, która żyje sobie z małpą, z orangutanem Gordim. I ta małpa któregoś dnia na skutek eksplozji balona na tle, że na tle, na, na planie, bo to miało być urodziny Gordiego bodajże, balon eksplodował i ta małpa wpadła w szał i zamordowała wszystkich na planie, do których doszła, reszta uciekła po prostu, a nasz młody aktor Riki schował się gdzieś tam pod stołem i co ciekawe, ta małpa mimo, że go zobaczyła w którymś momencie, no to zamiast go zaatakować, to tak jak była wytrenowana, żeby przebijać z nim żółwika, tu w ogóle pada taki tekst, że to był pierwszy żółwik w historii kina. Ciekawe, czy to też jest nawiązanie do czegoś konkretnego. No pewnie tak, no to pile, więc na 99% tak. I właśnie chciała przebić z nim żółwika i w tym momencie ktoś jej odstrzelił głowę, bo służby przyjechały. I jest to, jakby nie patrzeć, doświadczenie mocno traumatyczne, ale właśnie Ricky Jupe Park nie, nie odciął się od tego doświadczenia, tylko zbudował na tym swoje nazwisko de facto, że występował w tym serialu i na tym zarabia. Dodatkowo stworzył w swoim biurze Ołtarzyk poświęcony temu sitcomowi i tamtym wydarzeniom, bo ma tam właśnie, nie wiem, koszulę Gordiego czy buta jednej ze zmarłych aktorek, który spadł jej ze stopy właśnie w trakcie kręcenia, właśnie tego odcinka. I to jest creepy, po prostu jest. No mega nieprzyjemne. Dodatkowo Ricky wspomina, że jakaś para zapłaciła mu dziesiątki tysięcy dolarów, by móc spędzić noc w tym pomieszczeniu z tym ołtarzykiem, z tymi rekwizytami a i sam Ricky, abstrahując, że właśnie zarabia cały czas na tej tragedii, to jeszcze odkrył UFO odkrył UFO i wiedząc, że jakiś spodek jakaś istota, to nie jest spodek ostatecznie, ale coś w kształcie spotka pierwotnie, że to coś zasysa żywe stworzenia, między innymi konie z okolicy, to facet zamiast powiedzieć nope i zamknąć biznes i po prostu spadać stamtąd, to zaczął karmić to coś końmi, zaczął próbować oswoić to stworzenie, w pewien sposób dogadać się z nim no i tak karmił je końmi regularnie co tydzień i postanowił potem na tym zarabiać, pokazując to zwiedzającym jego park rozrywki i w filmie może tego tak nie czuć, bo to, nie, bo to jest podprowadzane jako pewnego rodzaju tajemnica, my do końca nie wiemy jak to będzie wyglądało, ale jak się nad tym zastanowić, to, to jest chore, strasznie chore, nie? w sensie to już jest jakiś poziom odklejenia, no nie do opisania no i jednocześnie oczywiście nawiązanie do tej poprzedniej jego historii, bo tutaj mamy dokładnie jakby ten sam motyw, że mamy stworzenie, które ma robić show mhm. i wydaje nam się, że no to, to, to dziwnie brzmi w kontekście oczywiście tego spotka, ale że jest ono oswojone, że jest przewidywalne jego zachowanie, no a się okazuje, że jednak nie. Mhm. I dodatkowo właśnie to jest ten syndrom Boga tutaj, nie, że y, ludzie y, nie są w stanie pogodzić się z tym, że nie wszystko jest pod ich kontrolą, nie, że właśnie chcą kontrolować wszystko. W tym studio, wiadomo, że to była małpa wytrenowana w tym świecie przedstawionym, ale właśnie no do, doszło do tej eksplozji nagłej, która no nie była raczej, tak, w sensie nie da się czegoś takiego przewidzieć, czy coś. No i ta małpa wpadła w szał, ale to właśnie niekoniecznie musiał być szał, to mógł być lęk jakiś, tak, napad paniki, czy coś takiego, który się rozwinął w agresję, a gdy wszyscy zaczęli dookoła krzyczeć, biegać, nie wiem, rzucać przedmiotami, no to doszło ostatecznie do naprawdę Rampage, tam, Berserk, mout, on, i i sitcom właśnie chciał kontrolować jednego, powiedzmy, predatora naszego, tak? A Riki próbuje teraz kontrolować naszego UFO'ka. I dodatkowo jeszcze Riki nie ma kompetencji ku temu, nie? To nie jest właśnie jakaś tam trupa treserów, tylko to jest samotny koleś, który zresztą pewnie sam jest zwichrowany po takich doświadczeniach z dzieciństwa. Taki gwiazdor, który się wybił właśnie na tragedii i się na tym dorobił, dlatego teraz ma park rozrywki, z którego właśnie czerpie kasę. Widać, że on nawet jako wodziga jest kiepski, nie? w sensie, gdy on tam zajawia to całe show, on jest beznadziejny, w sensie to jest jak koleś, który, nie wiem, no robi jakiś wstęp w cyrku, nie? w sensie to nie jest moderator tam wytrenowany w przemówieniach czy coś, tylko on tam coś sobie pitoli widać, że ta widownia to też tak na niego patrzy na sobie dobra, dawaj, dawaj, tak jedziemy i tyle no właśnie i teraz on chce kontrolować coś, o czym nic nie wie tak naprawdę no i co to jest, Pawle? jak to wygląda? jak to się zachowuje? No, to zależy, w którym momencie filmu. No, tak naprawdę na początku mm, obserwujemy coś, co... Jawi się nam jako chmura, taka, czy, czy jakiś strzępek, można powiedzieć, chmury. Albo coś w kształcie... ukrytego za chmurą, nie? Bo Albo to coś tak... ukrytego, tak, tak. Znaczy takiego obłożonego, można powiedzieć, y -y -y. chmurą. No, właśnie w kształcie latającego spotka. I no, to, to jest coś, czego chyba najwięcej gdzieś mieliśmy jeszcze w trailerze dostarczone. I to robi naprawdę duże wrażenie, jeśli chodzi o ten pomysł. Zresztą, no, dostajemy tutaj właśnie no, no z tych chmur właśnie też tą nieruchomą chmurę, która jest jakimś takim... Trudno powiedzieć czym, nie? Jakimś tak, taką kryjówką, ale, ale czym ona tak naprawdę ma być? Ta, nawet bohaterowie o tym mówią, tak że są różne anomalie pogodowe. Więc to też tak początkowo traktują, nie? że na zasadzie, no dobra, to wygląda przedziwacznie, że wszystkich chmury się poruszają, jedna stoi, ale jednocześnie to jeszcze o niczym nie świadczy. Tak, Na pewno ktoś dorobi do tego jakąś teorię, czy coś i tyle. Ale my wiemy, że to coś się pogorsza mimo wszystko, albo z tego coś może wylecieć. Tak, i ten obiekt następnie odsłania się za tej chmury i dostajemy coś, co oczywiście w naturalny sposób sobie interpretujemy jako statek kosmiczny. Jak mm -hmm. się okazuje oczywiście znaczy statek właśnie, to wygląda jak statek, nie? Bo ma kształt. Tak tak, to sobie każdy odczyta, ale wiesz, w gruncie rzeczy można powiedzieć, że to był statek, bo woził w sobie ludzi. Nawet różne przedmioty też dla nich. Grubo. No tak, ale jak się okazuje, nie jest to żaden statek, jest to jakaś właśnie no prawdopodobnie to jest w ogóle jakby piękne w tym filmie bo, bo ja od razu chciałem tutaj powiedzieć że to jest obca forma y, życia ale my tego nie wiemy o, bo już o tym rozmawialiśmy wcześniej gdzieś tam na privie nie? Czy, czy, to, czy to coś znaczy mój znajomy ostatecznie... powiedział, że to jest po prostu zwierzę które żyje w tej okolicy, ale my się nie... ja z tobą o tym rozmawiałem i my doszliśmy do wniosku że no, no nie, bo my jesteśmy zwolennikami tego, że to jest UFO no bo to przypomina zdjęcia spotków z całego świata, tak po prostu więc no, no to... chyba, żeby była istota która... znaczy byłaby to istota, która żyje na całej ziemi i pochodzi z ziemi ale jakoś nie wiem, no nie do końca to to gra Mm -hmm, tak, raczej jesteśmy zwalnikami, że to przybyło skądś, tak, pojedyncze takie jednostki. Ale to jest właśnie jak gdyby jeden organizm, tak, to nie są, to nie jest statek zamieszkany przez e, zielone ludziki, czy szare ludziki, czy jakieś inne stworzenia, e, tylko to jest jak gdyby jedno stworzenie i ono wygląda jak spodek, wygląda jak kapelusz tak naprawdę, bo ma nawet dziurę w sobie i ta dziura to jest ta paszcza, która jest pokazywana jako taki tunel powietrzny i początkowo Strasznie mi się to podobało, że to spada gdzieś w dół, ale wbrew prawom fizyki. W sensie, gdyby to miało taki kształt, no to na logikę nie powinno się poruszać w taki sposób. Nie? Znaczy, ja tyle wiem o fizyce, co nic, ale mimo wszystko, tak? W sensie nie, kropka. I e, tak? To dla mnie to było w ogóle tutaj zabawne, bo też jakby w którymś momencie bohaterowie... Zaczynają podejrzewać, że to właśnie ten latający spodek, który widzą, jest rzeczywiście jakąś żywą istotą. Ja w ogóle jak to, cóż, znaczy jak gdzieś tam wybrzmiała ta kwestia w filmie, ja miałem taki: co, nie, jak jakieś głupoty, <laughs> spodek. <laughs> No no, właśnie. Jakie zwierzę, nie? No się okazuje, że rzeczywiście jest to, jest to zwierzę o zupełnie jakby dla nas obcej konstrukcji. Znaczy I ogóle, zwierzę, my to nazywamy zwierzęciem, tak, ale... Tak, to... no istota, istota tak, jakaś. istota, stworzenie... Yy... I, i no, pięknie to jest wykonane, to znaczy i jeśli chodzi o samą formę wizualną, bo dostajemy coś takiego bardzo nieoczywistego. Ja tutaj gdzieś, nie mam teraz już tego otwartego, ale wygooglałem sobie jakiś tekst, który tam... Yy, Pokazuje jakąś rybę, któ którą, która była inspiracją dla tworzenia tego. Ale tutaj, jeśli chodzi o sam, jakby taką, nie wiem, kąt tej ryby, bo też ma taki ostry kąt, ale nie ma tego mm -hmm. kształtu okrą okrągłego. E Jezu, i, i, I zapomniałem coś, coś o, o czym miałem powiedzieć. E no właśnie o tej formie dyskutujemy, tak? Że to początkowo jest taki kapelusz i że zakładamy, że to no właśnie, jest spoda, i, I mamy właśnie tą dziurę nie? i to jest w ogóle coś fenomenalnego, bo zawsze właśnie ten tak, takie UFO pojawiające się gdzieś tam w kulturze ma ten taki promień światła, który wciąga do środka. No mhm. a Peel tutaj to pięknie zreinterpretował, bo to nie jest żaden promień światła, to jest strumień powietrza, który znaczy no, no taki wchłaniający do środka nawet nie, nie, nie tyle, że jakieś istoty, co, co wszystko, co po prostu jest pod spodem. Dlatego mm -hmm. on tutaj całą taką chmurę piasku czy kurzu w, wciąga. To jest i zasysacz, to... to działa jak odkurzacz. Tak, tak, to jest taki odkurzacz, tylko że no właśnie mocny i taki można powiedzieć trochę strumieniowy wręcz. Mm -hmm. I, No i właśnie, no i, i w momencie, w którym on robi to zas zasysanie, to rzeczywiście mamy tak taką Coś, co, mo co można by gdzieś tam odbierać jako ten strumień światła. Znaczy, no tutaj on oczywiście tak nie wygląda, ale nawiązuje do tego, do tego motywu z kultury. Mm -hmm. No i pięknie, to jest, pięknie przemyślane, że, że właśnie no, no, że to nawiązanie tak świetnie gra. Tak, ale to jest jedna rzecz. Druga rzecz to to, że gdy już się dostanie do tej dziury, to się trafia do tego, do te, między te cztery ścianki, które widzieliśmy już na samym początku filmu i to jest przełyk tej istoty, który wciąga wyżej ta, i po prostu to, to nie wygląda strasznie, w sensie, gdy widzimy, jest jedno takie ujęcie, gdzie tam rzeczywiście osoby są przepychane przez ten przełyk gdzieś tam w górę i to nie wygląda strasznie, ale jednocześnie yy, tam nie ma krwi ani nic, ale po prostu no poobraźcie sobie, tak, że w którymś momencie trafiacie w przełyk czegoś takiego, który was przepycha mięśniami swoimi, bo to tak wygląda w górę. No, no, na rzecz tak naprawdę. I to jest ta pierwsza, pierwsze stadium. No i dlatego też mamy ten deszcz metalowych przedmiotów, bo to coś trawi, nie wiem, no, kości nawet trawi czy coś, no ale metal już nie przetrawi. I te metalowe elementy wypluwa. I ty wspomniałeś o tym wciąganiu przez taki, ala, taką trąbę powietrzną wytworzoną, nie? Ten właśnie strumień zasysający. Ale też mamy drugi rodzaj ataku. Gdy to się trochę bardziej wkurzy, to to po prostu. Dopada do samej ziemi i jak gdyby zasysa tak z bliska. I to, to już jest w ogóle znowu nie kojarzę czegoś takiego, nie? Bo to zasysanie ok, nawiązanie właśnie do tradycji, nie wiem, kultury ufologicznej, ale właśnie to takie atakowanie jak meduza bardziej, nie? No to, to było jeszcze bardziej upiorne. I w ogóle jakby jeszcze co do tej konstrukcji istoty. Mhm. Nie wiem, czy miałeś też takie odczucie, no bo to była właśnie ta bardzo taka krótka w gruncie rzeczy scena, aż taka zostawiająca niedosyt tego, gdzie no właśnie mamy tych ludzi wchłanianych mhm. i to wnętrze, ono się wydawało takie mimo wszystko, może nie, że miękkie, ale takie, takie napełnione powietrzem, w sensie, że, że jakby jesteś w środku takiego balonu, nie? Mhm i, I tak, to w ogóle... właśnie mięsista, ale jednocześnie jakby to był materiał wokół ciebie tak, w sensie właśnie tak, jakaś to skórka to, że... czy materiał, czy coś ja miałem wrażenie, że to jest taka jakby gruba skórą, a za jest to powietrze, że, że wiesz jakby że dlatego to lata, mhm. bo to jest pełne powietrza i to jest w ogóle kurczę przerażające mhm. że to jest coś, co totalnie jest czymś innym i tam to, na samym to... końcu jest coś, co po prostu albo prze, prze, przesuwacie w jakiś inny narząd tego czegoś, albo po prostu nie wiem, no trawi bo tam na końcu był jakiś obiekt, ale to też przez sekundę widoczne, dlatego tak jak mówię, chciałbym to jeszcze raz obejrzeć na spokojnie, ze stop klatką już wtedy. No niestety nie znalazłem nigdzie na, na YouTubach żadnych sens tego, to jeszcze za wcześnie chyba. Mm -hmm, tak, no ale na pewno będzie okazja nadrobić zaległości. I to jest to pierwsze stadium, tak? Ta właśnie ten spodek, kapelusz, yy... znajoma powiedziała, że to jest jak soczewka, w sensie, że masz dziurę nie, w oku yy... i tak dalej. Yy... A potem to zaczyna zmieniać, ewoluować. I my o tym też już dyskutowaliśmy, bo nie mogliśmy wytrzymać. Yy... Jest taką. Ty masz teorię, a powiem, ja powiem, jako ja teorię. Yy... Tak, to znaczy, no właśnie, jakby pierwsze podprowadzenie do tych obu teorii jest takie, że to stworzenie y, musi jeść. I jakby wiemy z fabuły, że na początku ono właśnie trochę polowało na te konie też, mm -hmm. czy pewnie na jakieś, no, na jakieś inne stworzenia, które było w stanie złapać na tym pustkowiu, bo to nie, nie była może pustynia, ale jakieś pustkowie, mm -hmm. na, na którym właśnie te, te amerykańskie farmy sobie istnieją. No i właśnie, mamy tutaj motyw tego, że ów sąsiad głównych bohaterów, który ma ten swój park rozrywki, karmi też to stworzenie końmi, więc ono regularnie dostaje jedzenie. Ale wreszcie dochodzimy do sceny, gdzie zaczyna ono atakować ludzi i zjada ich dużą ilość naraz, przy okazji właśnie pochłaniając bardzo dużą ilość przedmiotów różnych. Znaczy, że to przy różnych okazjach je pochłania, no ale są to przedmioty przeróżne. I właśnie tutaj nasze drogi się rozchodzą, bo moja teoria raczej skłania się ku temu, że stworzenie to po prostu przeszło w kolejną fazę rozwoju swojego. Tak jak, wiesz, wydaje mi się, że mają meduzy, ale nie jestem specjalistą od medus, no ale powiedzmy, że one mają jakąś taką fazę wczesną jakiegoś takiego bycia, jakimś takim, taką kuleczką, a później są, otwierają się. Zresztą, no albo no, no, no, wiesz, jakieś Gąsien... Jezu, żebym teraz się nie skompromitował. Nie? Jakieś gąsienice, które później zmieniają się w jakieś latające stworzonka. No tutaj to cały czas lata, ale najpierw mamy taką formę zamkniętą, taką można powiedzieć trochę larwalną i głodną, żarłoczną formę. Czy kokon, e... czy coś tak. Mhm. Tak, tak, coś coś, coś takiego. E... I w momencie, kiedy... I właśnie, i jakby też... I ja to przynajmniej tak odbierałem tutaj, że z początku to stworzenie ono musiało być mniejsze i mniej agresywne. Bo im dłużej jakby jesteśmy świadkiem jego życia, tym więcej ono zjada i na końcu ono już nie jest tak, że ono gdzieś tam sobie w tej chmurce lata i tylko raz na czas coś wciągnie, nie? Tylko ono, ono robi takie po prostu wypady drapieżnicze, żeby, żeby no zjeść po prostu wszystko, co gdzieś tam się kręci w okolicy. Więc ono jakby... Ja miałem takie odczucie, że ono rośnie. Ono rośnie i, i właśnie potrzebuje coraz więcej tego pożywienia. Aż właśnie dochodzi do st stadium, w którym no już jest tak wysycone tym jedzeniem, że zmienia się w... Y, no to, to stadium finalne. Y, chyba. Bo, bo no, oczywiście tego nie wiemy, co, co, co mogłoby być później. Y, no i, i otrzymujemy coś co właśnie nie wiem nawet jak opisać no jakiś taki meduzowaty dziwny balon Tak, ale meduza balon, latawiec. z takich wstęg bardziej, nie taka rozwarstwiona mm -hmm. i właśnie przez to rozwarstwienie tego ciała e, takie naprawdę nietypowe ja się zastanawiałem czy nie chodzi o coś zupełnie odwrotnego względem tego o czym teraz Paweł mówił, czyli bardziej o fazę albo agonalną albo fazę nie wiem jakiegoś stanu zapalnego jednostki chorobowej, bo e, to ta to stworzenie wcześniej raczej żywiło się tak bardzo punktowo. Właśnie wciągało tego konia i tam jakieś pojedyncze elementy, może które były obok, czy tam może jakiegoś człowieczka gdzieś znalazło, było karmione przez naszego dżupa z tego parku i yy, potem no raz na jakiś czas wypluwało te resztki, tak? ale tego było niewiele. Wiemy, że nie może tego trawić, że musi się tego pozbyć z organizmu. Natomiast yy, tutaj z biegiem fabuły, yy, gdy wciąga na przykład cały ten park, yy, czy w ogóle yy, pada, tutaj zostaje jak gdyby Zrobione w balona, Nobel przez nasze rodzeństwo, bo stawiają na terenie swojego rancza, to jest emerald pomysł. Stawiają konia z tego parku plastikowego, czy tam z jakiegoś innego materiału, ale jakąś figurę. I dodatkowo jeszcze. Przywiązują do niej takie chorągiewki, jakie no właśnie w jakichś parkach, rozrywki, cyrkach, czy nie wiem, na Boże ciało się wywiesza. I ten potwór wciąga to, ale nie trawi tego. Tak te chorągiewki z niego przez jakiś czas właśnie wystają, cały czas, co ułatwia obserwację i później wiemy, że on musi to wszystko wyrzucić z siebie. Jest taki moment, kiedy właśnie po pierwsze wypluwa ten plastik i chorągiewki, a po drugie po wciągnięciu tego parku razem z jakimiś tam no, elementami zabudowy, które się gdzieś odczepiły, jakieś drewniane czy plastikowe foteliki na przykład na tej arenie, gdzie dochodziło do tych show czy inne elementy, to to Stworzenie zwraca praktycznie, tak? No, za przeproszeniem, żyga na dom tych naszych bohaterów, bo to nad nim się wtedy znajduje. I to nie jest tak, jak wcześniej, że wyrzuca tylko te elementy szkodliwe dla siebie, tak? Nie, nie do strawienia, czyli ten metal, ale w ogóle wymiotuje tą krwią też, tak? Czyli nie, nie przetrawiło jak gdyby też samych tych ludzi. Dlatego ja to traktuję jako pewnego rodzaju stan chorobowy i dodatkowo potem następuje to takie ala szaleństwo, tak jak mówisz, że tu traktujesz jako jeszcze większy apetyt, a ja to traktuję jako takie działanie trochę zranionego zwierzęcia, nie? że bardziej chcę po prostu przetrwać w tym momencie, więc muszę się pozbyć każdego, kto stanowi dla mnie zagrożenie, czyli to nie jest tak, że ja szukam jakiegoś tam pożywienia dalej, tylko tutaj są osoby, które mnie skrzywdziły i mogą mnie być może zabić, więc ja chcę z nimi walczyć. No właśnie. I, I to, to jest, coś się rozwarstwia jest... wtedy, dlatego mhm. dla mnie, znaczy rzeczywiście to może, nie wiem, czy to jest większe, czy to jest mniejsze, bo to w sumie zawsze było duże, nie? Ciężko mi tutaj skalę tego zbadać, ale to rozwarstwienie i to, że to chyba jest trochę powolniejsze wtedy, porusza się... Może właśnie bardziej z gracją, jako faza finalna, ale może e, powolniej, mniej, e, właśnie nie, nie tak agresywnie, bo może właśnie cierpi czy coś takiego. Mhm. I wiesz, w ogóle to jest dla mnie najfajniejsza chyba rzecz w całym tym filmie. To właśnie ten, ten nasz tutaj rozdźwięk w interpretacji, bo dostajemy rzeczywiście tak skonstruowaną tą istotę, że nie wiemy, czym ona jest. Ona, ona zostaje naprawdę cudownie obca. Mhm. Nie mamy tutaj takiego, takiego wiesz, momentu, że coś nam jest wytłumaczone, że, że, że jest ona jakoś nam przybliżona, ona, ona wręcz z czasem robi się coraz bardziej obca. Mm -hmm. Bo na początku okej, okay, no mamy ten latający spodek tak sam w sobie, można sobie pomyśleć, no, no każdy jakby o tym gdzieś tam czytał, wie o co chodzi jakoś tam. Jakkolwiek mm -hmm. jest to strasznie złożony i, i taki szeroki temat. na no, później to jest, okazuje się, że nie tylko nie wiemy od, o co chodzi, ale nie wiemy do czego to dąży, nie? I, i no, no, no pięknie to wypada, że, że te ostatnie sceny nie że są właśnie takie, ta, ta faza finalna, taka właśnie, ona się też mi trochę z jakimś motylem kojarzyła albo z czymś takim, no z, czymś, z czymś takim pięknym, ale w sposób, który nie do końca jakby wiemy, dlaczego. Yy, dlaczego to się tak zachowuje? Bo, bo, bo to właśnie to takie, takie, takie taneczne wręcz trochę może unoszenie się w powietrzu. Mhm. Czemu ono służyło w ogóle? Nie Czy, czy rzeczywiście była jakaś, to jakaś agonia? No mnie się to skojarzyło z tymi falbankami w ogóle w balecie czasami, nie? używanymi, mm -hmm. które gdzieś tam tak, się tak, ciągną tak. No. przy takim tańcu artystycznym. Gdy widziałem te rozwarstwione części tego, czegoś takiego właśnie materiałowe jakby. Mm -hmm. Ty znowu mówisz właśnie o tym takim motylim, no, no bo to się tak unosi w powietrzu. nie I właśnie no tak, no, rozumiem to całkowicie. I nie wiemy zupełnie po co, nie? Czy to jest, czy może to jakaś nie wiem, element gotowy byłby, ale, ale czy to znowu nie jest takie myślenie znowu bardzo ludzkie, nie? Że próbujemy mm -hmm. dopasować tą ale istotę to, to, to, tak, do, do tak, jakichś tak. naszych re realiów. My nakładamy na to po prostu nasz aparat poznawczy i, i, i to jest zupełnie no, normalna rzecz. Mm -hmm. Mm -hmm. No i to jest rzecz, która, no, Pilemu pięknie wyszła. No, no, dostajemy naprawdę cudownie obcą istotę. Mm -hmm. I wspomniałem o tym motywacji. Balona. Tak? Gordiego jak gdyby zniszczyło w sensie, wzbudziło w, nim, wzbudziło w nim tę nagłą agresję, pęknięcie balona na planie, a znowu tę przedziwną istotę udało się pokonać poprzez wypuszczenie tego wielkiego ludzika z lasem, który też był w formie balona napełnionego helem i wzleciał w niebo, to coś go chciało wchłonąć i gdy ten balon eksplodował, no to ta istota też eksplodowała. I nie wiem, czy zwróciłeś na to uwagę, ta istota w chwili po tej eksplozji, gdy ona tak flaczeje, to wygląda trochę jak ułożony na, plas na płasko humanoidalny szaraczek i leżący. Nie, nie zwróciłem uwagi chyba na to. Znaczy, wiesz, to może moje skojarzenie, no bo to też g są chwile, nie? I tam się dużo dzieje, więc... Ale ja totalnie widziałem w tym leżącego po prostu humanoidalnego szaraczka, co dla mnie było... I znowu y, y, y, y, y, y, wiesz, takim efektem wow. Y, y, czy, czy to jakaś sugestia, nie? <śm> że, że kosmici mogą przyjmować takie formy właśnie najróżniejsze, czy o co chodzi. Y, ale... <laughs> Ale tak. No właśnie. I szaraczki to też jest kolejna rzecz. Jeżeli ktoś filmu nie widział, a nas słucha, to może o tym wspomnijmy. Bo na trailerze widzimy. Po pierwsze takie maskotki u foków, które są sprzedawane na tym w tym parku rozrywki, w takim automacie. Ala są, ułożone, automacie za taką szybą są ułożone. I widzimy też ala szaraczki, które takiego jednego, który przesuwa się za jakimś elementem rancha yy, i t, tam tam jest taka wnęka, nie wiem, miejsce, yy, w sensie jest drewniana zabudowa, ale do wysokości nie wiem, metra, metra ileś. Yy, I widzimy czubek głowy tego czegoś, jak się przesuwa i ściga postać Ojeja. Kurczę, no w Zwiastunie to było przerażające. Yy, a w, i w filmie też to było przerażające. A w filmie to było dużo bardziej przerażające, no. bo ta scena jest bardziej rozbudowana. Okazuje się, że jest kilka, czy kilkoro w sumie szagaczków, którzy atakują naszego OJ'a w jego tej stajni. No ja ci powiem, że ja robiłem pod ciebie. Tak, no to była tak perfekcyjnie skonstruowana scena. Mhm. Taka właśnie bardzo klasyczna znowu, no oczywiście do pewnego momentu. Mhm. I no grała no cudownie. No, dla, a, aż tak dobrze grała, że, że no jak, jak doszło do jej finału, to, to trochę się obraziłem na reżysera. Bo okazało się, że trójka szaraczków to nie kosmici, tylko dzieci Dżupa, które właśnie reklamu, znaczy w ramach tych wszystkich pokazów zakładają takie maski, dlatego też sprzedają takie figurki, to jest ich merczandyza po prostu i w tych maskach wbierli tam nastraszyć sąsiada. Być może też w ramach zemsty za to, że, im, że konia z tego parku krali. Tak, tego sztucznego. Mhm. tak, Ale <głos> najlepsze jest to, że mimo iż okazało się, że to są dzieciaki, to napięcie nie opadło. Nie? W sensie ja nadal siedziałem po prostu przerażony. No, no właśnie ten, ten film działa tak jako Horegar bardzo dobrze, jako gdzieś tam science fiction, w sensie jako ta opowieść o kosmitach też angażuje no bawiłem się doskonale i ten przekaz właśnie czy to o filmach czy o ludziach którzy no, robią postępują źle po prostu tak? w sensie Jup, to powinien iść na terapię a nie Riki tak? Jup powinien iść na terapię a nie e, oswajać kosmitów czy coś ale nawet właśnie nasz bohater który tak stara się zrozumieć jak gdyby e, zachowania tak? tej obcej istoty i właśnie zauważa że to jest trochę jak z końmi jest że nie, nie patrzy im się w oczy tak no to mimo, że gdzieś tam wie o tym i tak samo załapał, że to coś nie lubi plastiku i dlatego obwiązał się tymi chorągiewkami na koniec no to, to też jest fajne, że mimo wszystko on postępuje pokornie jakoś tam, tak, że nie czuje się pewnie i kolejny taki szczególik on przeżył i będę jak się koń nazywał, na którym jeździł? Bo imiona koni też tutaj Ale... mają znaczenie, to był się... laki. Laki, właśnie, no. no właśnie i tam nawet pada w dialogach, tak? E, jak on się nazywa? Laki? Iski? Czy coś takiego? nie? No I, i ten koń przeżył. Kolejna też spoko rzecz. I, I to, że OJ właśnie nie jest takim. Bo Ricky znaczy on na pewno ma masę problemów psychicznych, ale mimo wszystko jest trochę taki narcystyczny, nie, Zapatrzony w siebie. A OJ właśnie na odwrót, OJ musi sobie w głowie wszystko układać, że jakoś to będzie, bo raczej nie wierzy w siebie, tak? robi co robi, ale nie jest przekonany. Hmm. No dobrze. No na właśnie Takich detali jest tutaj tyle, że pewnie moglibyśmy jeszcze drugi tyle gadać, ale to chyba już zmierzamy do końca. Nie. Mm -hmm. yy, znaczy, no można by tutaj właśnie nie wiem, o tej szóstej, trzynastej czy coś wszystko opowiadać, ale ja też na pewno nie wyłapałem wszystkiego i jeszcze się będę dokształcał, jeszcze obejrzę potem gdzieś tam jak to wypłynie na jakimś VOD drugi raz. Yy, teraz chyba się wyprzykałem z takich najważniejszych rzeczy, więc jeżeli nie chcesz nic dodać, to Mogę ci powoli dziękować za tę dyskusję? No nie, nie. No, wydaje mi się, że jakbyśmy się rozkręcili, to jeszcze długo można by, ale, ale to już chyba nie, nie ma takiej potrzeby. Szczególnie, że ja też no, przyznam, że pewnie chętnie bym jeszcze raz ten film zobaczył i, i na pewno człowiek by się dogrzebał jeszcze do nowych rzeczy. No to jakby świadczy tutaj o jakby jakości tego, co, co Pele robi, czy Pil robi. To jest, to jest, to jest taka odwrotność, bo... Tak jak, wiesz, był ten taki okres, gdzie horrory były, no takie raczej takie sobie, bym powiedział, w kinie. Ostatnio mamy ten renesans i ten film pięknie pokazuje, na czym to polega, nie? Że no, to jest film, w którym to wszystko jest dopieszczone. Tu nie mamy jakichś taki głupot. Nawet jeśli powiedzmy, że coś, coś może by się jakaś decyzja wydawała, nie wiem, nie do końca idealna, to to wszystko się trzyma kupy. I, uh -huh. znaczy, i, i właśnie każdy detal ma jakieś znaczenie, no to, to są po prostu dobre filmy. Jeszcze do, co do zwiastunów. Ja w końcu tego nie sprawdziłem, ale w którymś zwiastunie tam były komentarze, że aktorka tańczy nie, nie do muzyki, która leci. Tam, gdy jest ta scena z Kiki Palmer i ona tańczy w domu. I się okazało, że w filmie jest inny utwór. I ona tańczy właśnie niby do tego dobrego. Nie? Czyli znowu taka jakaś zmyłka i pewnie symbolicznie gdzieś tam to jest istotne. No właśnie, tak? to, to dopieszczenie w najrodniejszych szczegółach Oczywiście zasługuje na pochwałę i dlatego wyczekuję kolejnych wszystkich projektów. Pilego, już się nie gdzie będę. Mojej albo jego. Wyczekiwał. O, bo... No, nie, no widać po tym filmie, że zawióta. to zdecydowanie on się rozkręca. Mhm. A przynajmniej, no. To nie jest jego faza schyłkowa. A to kurczę, bo to nie jest taki super młody znowu reżyser. Nie? W sensie on nie jest stary, on jest tam parę lat starszy tak naprawdę od nas, mam wrażenie. To jakoś po 40, no ale no, ja trochę już tymi... nie. 10 lat, no 43, no, no to. To, to, No, no to, to, to nie jest jakoś tam stary chłop, ale nie jest to też już taki świeżaczek, nie? Że takie, takie nowe nazwisko, jakieś objawienie. No ma trzy takie duże filmy autorskie na koncie, no i wydaje się, że to jeszcze dużo, dużo przed nim. Takich naprawdę dobrych rzeczy. Mnie też bardzo cieszy to, że Nope jest takim trochę blockbusterowym filmem, nie? Że to jest rzeczywiście taki duży film Właśnie nie tylko przez budżet, ale też jak się go ogląda, nie? Że właśnie widowiskowy. No, taki, właśnie tak, taki monster mówi, bo to jest to, co mi tak cały czas chodzi po głowie. Mhm. To taki, taki, taki spoiler. Tak. No więc oby tak dalej. Na pewno będziemy się tam przyglądać. A ty powiedz jeszcze na koniec, to, co będzie Nob nope w plamie światła? Powieści, która ukaże się w wydawnictwie 9. Prawdopodobnie w okolicy Halloween tego roku. E, troszkę przed Halloween chyba, mam nadzieję. E, nie wiem, kurczę. Zobaczę, czy mi się to gdzieś uda wcisnąć, bo w sumie fajnie by było. No ja liczę na to. I potem proszę 5% od... Nie no. A, dużo byś nie zarobił. Oj tam, oj tam. Ale to przynajmniej ja bym miał gabat, duży. Jak będę moje egzemplarze kupował. O. Dobra. To dzięki Pawle bardzo za rozmowę. Dzięki również. Wam kochani dziękujemy za uwagę. Podzielcie się w komentarzach swoimi przemyśleniami i detalami, które nam umknęły, czy o których nie powiedzieliśmy. I tradycyjnie już będę Wam życzył klimatycznego weekendu, udanego tygodnia i do usłyszenia w następnym nawiedzonym podcaście.